Subiektywny podcast sportowy. To pierwszy odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Nagrywany w, znowu w warunkach nietypowych, jak wszystkie Nie przesadza, no, bardziej nietypowe nie są. Ale Poza z, tym, że z, mamy, z udziałem żelazka. tym, że mamy żelazko na stole, to wszystko jest odcinek sponsoruje firma, której nazwy nie wymienię. Bo nie. nam nikt nie płaci za to, <grymne> żebyśmy wymieniali. Nazwę. To trudno nawet sponsoruje. Bo była na koszulkach Realu Madryt. Zaczynam może tak nietypowo, jak kończyliśmy ostatni odcinek podcastu to redaktor Zawada powiedział, że znowu czeka nas długa przerwa i wykrakał. No właśnie wykrakał. Myślałem, myślałem, że będzie znacznie krótsza. No tak, no każdy myślał. Ja tylko chciałbym tak krótko nawiązać, bo nie, nie odzywałem się pod tymi komentarzami, które ukazywały się na, na podcaście też, pod tą naszą, że tak powiem, żałobną notką, że są potrzebne takie momenty, żeby była chwila takiego, jakby to powiedzieć... Żeby się cieszyć, to czasami trzeba się trochę posmucić, bo w innym wypadku, jak się nie przepracuje pewnych rzeczy, to wszystko jest szare, a nie białe i czarne. I no wszystko jest niektóre rzeczy czasami nie pasują. no, po no, prostu, no i są, ten, ten podcast akurat wybitnie nie, nie pasował. Jeżeli uważamy, że są rzeczy ważniejsze niż futbol wtedy, kiedy na przykład piłkarz ginie na boisku, to tym bardziej w takiej sytuacji są rzeczy ważniejsze na pewno niż sport i, i nie ma sensu w ogóle ani o nim dyskutować, ani skracać takich takich chwil, no i tyle. No. I nie ma ce... A w ogóle do, do, do, do tych wydarzeń też nie zamierzam się odnosić, bo ja niestety... Na szczęście nie mam podcast sportowy. Tak, sportowy. I, i, i nie mam talentu do mówienia o, o tym, czy, czy powinniśmy umieszczać odcinek wcześniej czy później. Po prostu doszliśmy do wniosku, że odpowiedni odpowiednim momencie go nagramy i ja właśnie ten moment nadszedł, a tym bardziej o, moment jest właściwy, że skończyły się mecze półfinałowe. Pierwszej rundy, ligi, pierwszej rundy półfinałów Ligi Mistrzów. Pięknie. Amen. Dobrze, to to co, że tak powiem smutne mamy za sobą i ja chciałem w kwestii, w kwestii formalnej, ten... bo tak właściwie no nie, czeka nas jeszcze mówienie meczy półfinałowych to też smutne. Nie, nie. dlaczego? Nie. W kwestii formalnej chciałem tylko powiedzieć, że mój prywatny odcinek setny jest dzisiaj. Zresztą twój też. No bo ja w jednym mnie nie było. Mnie też. A twój to ty byłeś we wszystkich. No, ja byłem we dobrze. wszystkich. Właśnie tak się zastanawiam. Tak, na pewno byłem we wszystkich, ale chciałem wam powiedzieć, że się mylicie. Nie. Bo ten odcinek setny zależy jak liczyć. To są odcinki setne być może, które ukazały się na antenie, bo mamy tak, jeszcze bo jeden. Jest zerowy, który, tak, który się nigdy nie ukazał. Jest zerowy, no który się nigdy nie ukazał. I, został ten, na i popsuty. I popsuty, który, <laughs> który, się który się też nie się nie ukazał, my, bo my, zniknął. My jak Grzegorz Lato mamy 102 występy w podcaście, ale, ale tak naprawdę on miał jak Graliśmy domu, w nieoficjalnych meczach. Graliśmy, tak jak on w dwóch nieoficjalnych meczach. Zerkasz do lusterka. Tak, właśnie, bo mamy nowy, stary sprzęt, ponieważ mieliśmy, zaliczyliśmy awarię, jak w Czarnobylu. No, więc może, tak. może się... Ofiar była mniejsza. Zamiesz... No, ale tam też zginęły tylko dwie osoby. A na przykład mam wrażenie, bo nie mam. dyrektor niest... i załoga. Ale jodu nie musi wypić. Ja, nie, nie, nie mam teraz podsłuchu, więc nie wiem, jak to się nagrywa, ale mam wrażenie, że redaktor Ernest siedzi za bardzo z boku mikrofonu na przykład. Nie mówi do grilla. Jak to jest. Chociaż Maj się zbliża. Mam nadzieję, że przyjemnie Cię rozczaruję. Wątki. Jego wiara jest wielka zawsze. Czasem go po prostu nie słychać. Co nie, co nie zmienia jego wiary. W to, że go słychać. On tak bardzo wierzy w to, że go słychać, że wcale nie musi być go słychać. Amen. Amen. Tak jest. No dobrze, to przejdźmy. Jak nie będzie słychać potem, w, że ktoś mówił amen, po dłuższej chwili ciszy to dwa razy Ernest powiedział Amen. Amen czy no. w ogóle może będziemy musieli tak nagrywać podcast, że nas będzie mówił, a my będziemy mówić co on mówi, żeby wszyscy wiedzieli co on mówi. Albo jak... umieścimy napisy. <grym> no dobra, yy, no to może przejdziemy do tego, właśnie nie wiem jak w ogóle się zabrać za, za ten odcinek dzisiejszy. Czy chronologicznie, czyli od grand Derby, bo o tym nie mówiliśmy, a warto byłoby jedno słowo albo dwa powiedzieć. No czy od razu ja, od tego, co, co, co, co dziś? Ja sobie dzisiaj wczoraj. jechałem na rowerze do, do biura, pomyślałem, że jakże inaczej wyglądało to, gdybyśmy mówili o grand derby bez perspektywy wczorajszego meczu. Który nie, ale to, to jest dosyć, dosyć cenna perspektywa, dlatego że wtedy właśnie w tym meczu z Realem Madryt zaczęło się kombinowanie z grą Barcelony, po, z dziwnymi pomysłami pod tytułem y, wystawianie na skrzydle tudzież w ataku, jak to robili graficy Alvesa. To co wczoraj oglądaliśmy. Proszę zobacz, że wynik takiej gry w Grand Derby był taki, że nie było jeszcze być może możliwości, żeby zgłaszać jakieś zastrzeżenia. Natomiast... Tak, w Grand Derby wszyscy rozpływali się nad geniuszem Guardioli, no który wyłączył skrzydła Realu Madryt po to, żeby... bo tam nie ma kreatywnego środka pola, tak? Tutaj wydawałoby się, że zapomniał, że Wesley Snyder potrafi zagrać prostopadłą piłkę i wyłączenie skrzydeł przez dziwną tak naprawdę grę Barcelony. Gdyby Barcelona zagrała tak, jak zagrała z Interem Mediolan w listopadzie, to pewnie wyglądałoby to trochę inaczej. Tylko no. pytanie jest takie, czy to, czy to nieprawda jest tym geniuszem, czy to jest tak, że geniusz Mourinho jednak jest troszkę większy? Znaczy nie, no bo to... to to co zrobi Mourinho to chyba wszyscy, którzy oglądają Intermediolan i w ogóle Mourinho i jego drużyny, wszyscy się tego spodziewali, bo wiadomo, że zawodnicy tacy jak Xavi czy Messi dostaną opiekę indywidualną, fakt, że bardzo dobrą i fakt, że z przekazaniem i fakt, że naprawdę wykonane to było świetnie. No ale ja tam wielkiego geniuszu, ani piłkarskiego, ani, ani trenerskiego nie zauważyłem. Po prostu zagęszczony środek pola i grę szybki, szyb, prostopadłych piłek do szybkich piłkarzy, których w, w końcu w ataku... No ale prawda yy... jest taka, że to jest tak naprawdę jedyny sposób na Barcelonę. Znaczy Najlepszy sposób na Barcelonę no to jest po prostu kontra trzema, czterema zawodnikami. I, i, i Inter to zrobił. Bo... Yy, no dobra, ale tylko pytanie jest takie. Po co yy, trener Guardiola... W momencie, kiedy drużyna na wyjeździe prowadzi 1 do 0, nadal próbuje grać w taki sposób, w jaki drużyna grała. Efekt jest taki, że po 10 minutach drużyna traci bramkę z kontry, grając na wyjeździe i mając ułożony mecz. Zamiast w tym momencie wysoko ustawioną obronę, przesunąć trochę bliżej bramki i całą pomoc przesunąć bliżej obrony i zagęścić i próbować grać swoje, tylko że z kontry, co Barcelona wielokrotnie pokazywała, że potrafi, on grał tak jakby Barcelona dalej musiała strzelać gole na, na wyjeździe. No tak, wiesz, sam, sam wiesz, że to łatwo jest po meczu wiesz, ocenić, bo gdyby Gdyby grając tak dalej strzeli drugiego gola... Ale nie grali dobrze od początku. No to no nie, obrona grała, fatalnie. Właściwie wszyscy grali fatalnie. Obrona tak? grała znaczy, no, no, to, obrona fatalnie, tak fatalnie. Prawdę, nie no, tak. obrona grała przede wszystkim dosyć wysoko i pozwalała się dosyć łatwo ogrywać. Inter fizycznie wyglądał dużo lepiej. No, tak. Przez to, że obrońcy nie mogli sobie znaleźć miejsca na boisku, pojawiają się takie błędy jak przy pierwszym golu strzelonym przez Inter Mediolan. Gdzie w ogóle trzech ludzi było przy jednym, przy jednym zawodniku interu. No, zupełnie bez. Znaczy, drugim momentem kluczowym, to był pierwszy moment kluczowy, że po golu Guardiola w ogóle nie zareagował. Chciał, jakby, żeby dalej ta gra wyglądała. Jakby dobić, tak, Inter. <śmiech> Tylko, że chociaż nie, nie bardzo miał, miał armaty w tym momencie. No nie miał, i... bo, bo, bo drużyna nie grała w piłkę, ten gol to była kwestia bardziej y, tego y, rozwoju wypadków na boisku niż y, jakiejś supremacji Barcelony e, a drugi gol e, stracony no to jest dziwne wyjście z szatni, drużyna wyszła z szatni i po prostu patrzyliśmy na to no i zdążyłem powiedzieć, że za chwilę to się źle skończy no i rzeczywiście za chwilę się źle skończyło no, kwestia drugiego gola dla Interu była no to była tylko pytanie kiedy e, jeszcze jest parę innych pytań dotyczących tego meczu no i oczywiście zaraz sobie nie je zadamy. Nie chcieliśmy tak. sobie zadać tego pytania, znaczy, ja, znaczy, ja byłem, piłki nie dotknęła. Ja, by, tak. ja byłem pewien, że, że, że zaraz to, że, no, można było liczyć, kiedy padnie trzecia bramka na przykład dla, dla Interu przy takiej postawie Barcelony. No nie wiem, no, wyszli nieskoncentrowani. No, to były dla mnie dwa kluczowe momenty w tym spotkaniu. No, a. Tam Nie, słaby, mecz, słaby mecz Barcelony. Słaby niestety. mecz Barcelony, a, a oprócz tego no, wynik 3 do 1, co ciekawe, usłyszałem w dzisiejszym meczu Bayernu z Lyonem, że Wczoraj słyszałem, że Barcelona przegrała aż 3 do 1. Dzisiaj usłyszałem, że Bayern wygrał tylko 1 do 0. Efekt jest taki, że oba te zespoły, mówię o Lyonie i Barcelonie, muszą wygrać u siebie. Tym, t, takim samym, yy, taką samą różnicą goli, czyli 2 do 0 po to, żeby, żeby awansować to jest, taki, to jest taki sam wynik yy, przy tym dziwnym systemie liczenia goli w pucharach europejskich yy. ja uważam, że 2 do 0 to jest możliwy wynik do osiągnięcia z Interem Mediolan byłem na takim meczu zresztą yy, już w tym sezonie Szczególnie przy takim scenariuszu, że Barcelona może szybko strzelić bramkę. Bo Barcelona 2-0 może wygrać z każdą drużyną na świecie, jeżeli będzie miała dobry dzień. Bo tu będzie potrzebny dobry dzień. Bo jeżeli Cambiasso znowu będzie tak biegał za Messim, jak za nim biegał. Jeżeli, jeżeli Thiago Motta będzie tak biegał za Shawim, tak jak biegał wczoraj. Jeżeli będą się tak jeszcze przy okazji zmieniać przy kryciu to rzeczywiście zamordują grę Barcelony w środku pola po raz kolejny. Bardzo uważam, że tu też, jak tu mówisz, jest taki plus, że Cambiasso z Messim to gra w reprezentacji razem, tak? A Diago Monta, Monta grał w Barcelonie grał grał w Barcelonie I to też jakby akurat w tym przypadku to jest plus, no bo jakby łatwiej jest przeszkadzać, znając kogoś, niż próbować go grać, no bo jakby nie trzeba jakby mieć wielkiej wiedzy o tym, jak gra Jago Motta, bo jak gra to widać, tak? tutaj nie, nie, nie ma wielkiej filozofii w jego grze i nigdy nie było. Oprócz Guardioli jest to zawodnik, który w historii Barcelony dostał najwięcej czerwonych kartek. Osiem, tyle samo, bo Guardiola ma trochę jeszcze jako trener, ale jako zawodnik osiem czerwonych kartek Guardiola i Motta na pierwszym miejscu. No, no to jakby wniosek. No on wczoraj też grał faul, ale robił to inteligentnie i robił to zdecydowanie lepiej niż na przykład piłkarze Espaniolu, z którym bardzo nagrała w weekend. Fakt, że sędziowanie i w meczu z Espaniolem i w meczu wczorajszym pozostawiało wiele do życzenia. Już w ogóle sam fakt wystawienia trenera. Usłyszałem uwagę, która mnie zadziwiła, że sędzia Rosetti to jest wątpliwy pomysł UEFA na to, na, na obsadę sędziowską tego meczu ze względu na to, że może wykartkować druż którąś z dru obie drużyny, dlatego że później mogą spotykają się, mogą się spotkać z Interem. No to jak bardzo w takim układzie dziwną obsadą jest wystawienie nieznanego nikomu bliżej sędziego z Portugalii, który sędziuje mecz Drużyny prowadzonej przez portugalskiego było, nie było trenera, któremu kibicuje cała Portugalia. No bo dodajmy, że to nie jest jakiś byle trener, tylko można by powiedzieć bohater narodowy. No tak, no to jest trener, Taki który, który. Portugalski górski, tak? Tak, tak. No to jest trener, który, który opowiedział otwarcie, że on poprowadzi kiedyś Portugalię do Mistrzostwa Świata, jak już osiągnie wszystko w piłce klubowej. Właśnie jest bardzo blisko osiągnięcia kolejnego kroku, głównie dzięki temu, że ktoś mu w tym wczoraj w sposób delikatny pomógł. Między innymi, bo ja się nie czepiam spalonego, bo spalonych, niezauważonych to w piłce nożnej jest milion. I ten spalony był minimalny, ten przy trzecim golu dla Interu. Ja się czepiam braku odpowiedzialności, yy, braku charyzmy i braku podejmowania decyzji, których Rosetti na przykład w meczu dzisiejszym Bayernu z Leonem się nie bał. Czyli kartka czerwona za faul bezpośredni, nieważne, która jest minuta meczu, czy ona jest 30, 15 czy 10, za taki faul daje się kartkę, wyrzuca się piłkarza. I on to zrobił, nie myślał, czy to jest Ribery i co mu powie potem Van Hall I, i że będzie gwizdało na niego 80 tysięcy Bawarczyków na stadionie. A sędzia z Portugalii, przy tym, jak faulowany przez Snydera był Messi w polu karnym, ewidentnie w głowie miał najwyraźniej coś zupełnie innego. Co napisze o nim Abola w Portugalii, co powie o nim Murinio w mediach, który potrafił zniszczyć nie takiego trenera. Bo, sędziego. Y, y, y, y, y, y, y, y, Przepraszam, sędziego, bo, bo Frisk zakończył przez Mourinho karierę. A tu, Portugalczyko, o Portugalczyku, wystarczą dwa zdania: w Portugalii ten, trener, byłby, y, ten sędzia byłby nikim decyzja dla mnie co, co najmniej wątpliwa e, sędziowanie marne w obie strony marne ale nie zwalam porażki, porażki Barcelony na, na karp sędziowania Barcelona zagrała zły mecz powinna przegrać to mniej moim zdaniem 3 do 2 na przykład to byłby taki wynik, który ja bym przyjął e, z jakąś większą radością a to ci niespodzianka nie spodziewałem się. No, no tak, ale, ale takie decyzje w efekcie w efekcie no bo wystarczyłoby 1-0, prawda? Gdyby dał tego karnego. Bo Karny, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale karny moim zdaniem ewidentny. Nam nie, no, karny były. No karny i było takich kilka pomniejszych decyzji typu bardzo podobne faule w jedną stronę gwizdane i kartki, a w drugą stronę. Albo gwizdane bez kartki, albo w ogóle nie gwizdane czasami. Znaczy, Także... Zniszczył grę Zlatana Ibrahimowicza kompletnie, sędzia, dlatego że każdy jego kontakt z przeciwnikiem był gwizdany jako faul. I zmiana, zdjęcie Zlatana przez Guardiolę moim zdaniem było bardziej efektem tego, że sędzia umordował jego grę kompletnie. Wpuszczenie Abidala pomysł co najmniej dziwny, ale otworzył nowy sektor boiska, tam coś się zaczęło dziać po wejściu Abidala. No ale no, nie można tak prowadzić meczu, że każdy kontakt fizyczny, dlatego że chłop jest o głowę wyższy, to jest jego fał. No, czasami to była wręcz absurdalne. No, no tak, znaczy, no dziwne, tym bardziej, że sędziów takich, którzy. mogliby ten mecz poprowadzić. przede wszystkim się nie boją podejmować, bo, bo decyzje można podejmować czasem złe, czasem lepsze, yy, no ale ten rzeczywiście on był wyraźnie zastraszony. No, jakiś taki był nie. Niepewny swoich swoich decyzjach i to się od razu odbija, bo też y, piłkarze też na boisku widzą co się dzieje i widzą, że jak sędzia im pozwala, to też sobie najwięcej zaczynają sami pozwalać. To Szczególnie piłkarze, tak, piłkarze tak doświadczeni grający na co dzień to, to, tak ostro jak, jak piłkarze Interu. To są ludzie, którzy zagrali masę meczów i w lidze i w pucharach. I oni, w w reprezentacji swoich, i oni na, na widzą, na że jeżeli sędzia im pozwala grać faul, to oni będą to wykorzystywać. Oni grali bardzo czysto, jak na Inter wczoraj. Nie faulowali, ale też nawet nie musieli, dlatego że każdy kontakt fizyczny był gwizdany dla nich, a nie dla... Też nie chcę teraz zostać odebrany przez słuchaczy jako, jako płaczek, że tutaj yy, yy, ubolewam nad, nad tym, że, że sędziowanie było fatalne. Było, było co najmniej dziwne, no, o tym chciałem powiedzieć. I głównie mnie dobór sędziego yy, zastanawia. No. no ale trudno, stało się. Chciałbym, no, no, nie... chciałbym zobaczyć katalończyka sędziującego yy, mecz rewanżowy na Camp Nou. Proszę, no, no, Wiem, nie, że, wiem że, że to jest niemożliwe. To jest nie niemożliwe ze nie, względów no, proceduralnych. Proceduralnych, ja... no ale jeżeli Portugalczyk, może Portugalski mu trenerowi może sędziować mecz, to dlaczego, dlaczego teraz tak nie zrobić? No, wiem, że to przesadza. No tak, ale... Z drugiej strony trudno, żeby teraz UEFA sprawdzała skład osobowy każdego klubu. Ja wiem, że tutaj jest bardzo jaskrawy przykład, bo, tak, bo, bo Murinio to nie jest to jest jakby znaczy, postać tak, znana. Tak, natomiast... jak tym, trenerowi Murinio kibicuje cała Portugalia. Tak, tak, tak, tak. No. Nie, no ja, ja to rozumiem, tylko mówię, że no też nie, nie, nie można wymagać, żeby oni sprawdzali y, wszystkich zawodników klubu czy tam i, i szukali sędziego, żeby jakaś tam na ja się nie, nie no, pokrywała. No, natomiast tu jest bardziej jaskrawy. przykład przykład, no bo... No, no Zresztą tak. ten, kto widział film e, Zabić sędziego, to, no to wiadomo, że to nie jest tak, że, że w meczu Polska-Austria e, jak sędziowie się z sobą komunikują, to mówią o czerwonej jedenastce i białej ósemce, natomiast jak Sędziują mecz Hiszpania-Niemcy, to nie mówią numerkami, tylko mówią no, po nazwiskach. I, I po mhm. prostu no to wiadomo, że niektórych piłkarzy, trenerów się zna i, i wiadomo, kto to jest, a, a inni są no-najmami. No, no no. Tym niemniej uważam, że no, ten mecz na przykład Bayernu z Lyonem dzisiejszy, no to w ogóle przedziwny, bo to, to, że Barcelona zagrała mecz słaby, Inter, który obwołany został mega Interem na całym świecie, też nie zagrał wielkiego meczu. No w ogóle Liga Mistrzów jakaś taka się zrobiła, a tu, a tu, a tu zagrały dwa zespoły Bayern z Lyonem, jak, które nikt złamonego grosza, nie? ma tej że w ogóle Liga Mistrzów jest dość dziwna przed wielkimi imprezami, typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Zazwyczaj czyli tak Liga bywa, mistrzów że jest, w ogóle od półfinałów, jest dziwna. Od... Liga Mistrzów od półfinałów do końca zazwyczaj Sztuk, jest tak? dziwna. Już rok temu <laughs> że bo to, jest, jest bo to jest coraz dziwniejsze. Bo to jest pułapka po prostu te, tego dziwnego gola, który padnie na wyjeździe i zepsuje Ci całą strategię. Ja, ja cały czas jestem zwolennikiem tego, żeby grać tak, jak się gra w Copa Libertadores. Czyli, yy, czyli gramy, nie wiem, u siebie przegrywasz 2-0, na wyjeździe wygrywasz 4-2. I są karne, po prostu. No. Nieważne, liczy się, bilans. jeżeli bilans bramkowy wychodzi na remis, Oczywiście. to po meczu po prostu tak. nie gra się żadnych dogrywek, które dodatkowo obciągają... Ob... O, prostu... <grystanie> <grystanie> <grystanie> obciążają, obciążają piłkarzy, którzy i tak mają cały sezon w nogach, tylko po prostu gra się z otwartą głową. No. Gra tak, się po nie... to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, nieważne, czy się gra u siebie, czy na wyjeździe. A tu wszystkich paraliżuje to, że o matko, co to będzie, jak u siebie stracimy gola. No i efekt jest taki, że Inter akurat wczoraj zareagował na to bardzo dobrze, bo stracił gola, strzelił trzy. Ale często są to szachy i takie gra do pierwszej bramki. No i To, to jest trochę zabija widowisko moim zdaniem. Ale to poczekaj, bo teraz wnioski, jakie wychodzą z naszych rozważań takich już ostatnich paru odcinków, to faza grupowa jest słaba. Tak. Od półfinałów jest słabo. No nie, wystawiliśmy ćwier, ćwiercinały zostały tylko. Serio, tak. są super. Chciałbym dwóch z no Arsenalem. Tak. Świetne dwa mecze i koniec ligi mistrzów. Tak, znaczy, początek i koniec. E, ale, ale, ale jak ale dla to był świetny kogo wyślednić ćwierćfinał, w finalu znaczy, dwóch, dwóch, dwóch Bayernu na przykład z, z Manchesterem United też bardzo fajny taki los. Iono z Realem też, też, też, też ciekawe, niczego sobie. Tak. A teraz, a teraz zaczynają się znaczy, dla takiego postronnego... Załóżmy kółką przyjaciół śmierć <laughs> A dla postronnego kibica wczorajszy mecz może, może też... Znaczy nie, chyba nie mógł się podobać. Nie, nie. Mecz wczorajszy... Dzisiejszy no, bardziej mógł się podobać chyba, Mimo, mimo że, że, że mniej bramek, tak. ale, ale... ale... Czerwone kartki, emocje jakieś były. Znaczy, akurat to, co zrobił Ribery, to się nie można powiedzieć, żebyś mogło podobać, bo próbował złamać no, nogę. Chyba tylko ortopedom i to takim, co zajmują się klinicznie. No i teraz kontuzjami. jego głowa też zaprzątnięta jest, jest innymi wydarzeniami. Coś było w tym, co mówił złoteusty komentator telewizji I Polsa, Tak, Nie chciałem wymieniać tego nazwiska. <śmiech> złoteusty jest jak... Tak, chora. że tam się złe emocje faktycznie się unosiły, bo te znaczy, kartki były tak głupie obie. Yy, no tak, ale to jest tak, że zawodnik w takiej sytuacji często ma potrzebę udowodnienia tego, jak jest dobry w jakim jest gazie. No i on to udowodnił w 30 minut. Miał świetne 30 minut yy, Ribery. Tylko, że potem no, okazało się, że... Źle, źle ukierunkował tą energię Od czasu trochę. romansu nie ma gdzie spożytkować dobrze testosteronu i... Yy, trudno to nazwać go, romansem. Ro, romansem krótkim. Spożytkował go na boisku. Można powiedzieć, sposób... jakże krótki. No, wiesz, nie widzieliśmy, nie wiemy coją yy, no. swoją drogą kolega Tulalan też jest przecież reprezentantem Francji. Więc zeszli sobie razem. I może po prostu on miał. Myślę, do ryby, ryby, ryby. Dity, Empatia projekty, tak. Nie, nie, mieli coś do obgadania na osobności. A wiesz, po meczu, może, przed meczem to nie ma czasu, ciągle ktoś się kręci. Ale ten to już znaczy, w ogóle pomówili powinno, się w dwustronnym miejscu. Myślisz? Myślisz, że Jeremy Dulan. Tak, on ma Jeremi na imię. Jeremi, tak. Że, że, że jest wezwany jako następny do prokuratury <laughs> muszą no, no może znania. właśnie miał parę, miał parę pytań do Riberiego i chcieli się na czy osobności ja... na chwilę spotkać Wiesz, I, wymyśli... i wymyślił Francisco, co ja mam im powiedzieć <laughs> tak? <laughs> i wymyślił sobie sposób jak tu się z Riberiem na chwilę ale ja, gdzieś tam ja mogę w ustronnym miejscu mówiliśmy o tym przed podcastem Całą podstawówkę przejechałem. Na tym, że to już tak było. Jak przyszedłem, to już tak było. To nie ja wybiłem szybę, ja, ja Ktoś wpadł, wybił. Nie? To nie ja. Także Atula Lam swoją drogą. Nie wiem, co on robi. I w Lyonie, i w reprezentacji. Ja w to jest ogóle, niesamowite. Piłkarz, który zajmuje się kopaniem ludzi. A nie umie podać celnie nawet do tyłu. Tylko wiesz, ko kopać ludzi też można inteligentnie i mniej inteligentnie. Eee, co pokazali wczoraj na przykład Motta i Cambiasso. Tak, eee. Natomiast on dzisiaj postanowił udowodnić, że da się. Znaczy, właśnie nie wiem, co chciał nie. udowodnić. Tam a, do pro końca. a propos inteligencji, to ja chciałbym. Ja wiem, co chciał udowodnić. Że że w pięć minut można dostać dwie żółte kartki i zejść Ale to żaden, żaden wyczyn, bo ja widziałem no, już piłkarzy, którzy w ciągu minuty dostawali dwie żółte kartki albo w jednej akcji, bo kogoś kopali, mieli odłożoną żółtą kartkę i zanim zdążył sędzia, ale, dać im ale, pierwszą, to ja nie no, wiem. Tak, ale, ci, to ale wiesz, jest okay, no to tak, jest tak, Ale, ale, ale zawodni... wyczyn taka głupota, że robisz jedną głupotę i za chwilę robisz drugą głupotę. No to, no to, to, jest to jest... też się ludziom w życiu zdarza. To jest prawa... tak, na przykład Na przykład pożyczasz pieniądze od kolegi przepuszczasz je, później, a później pożyczasz je, idziesz do, pożyczasz jeszcze od drugiego, idziesz do kasyna, myśląc, że wygrasz tyle, żeby oddać obu. Ja w kasynie zazwyczaj się jednak przegrywam, bo to są kasyna. No i tak to... Dobrze, że nigdy w życiu tak. w kasynie nie byłem. Nie, to dziękuję. No, bo, <głos> tak. Wy nie jesteście głupi. Dziękuję. A o bankach i o pożyczkach. No. A jeżeli chodzi o... A wracając do... No bo kredyt na spłatę kredytu. No właśnie. Do tulala na co się zabili mnie tym kredytem. No, tu który... Roland dzisiaj wziął kredyt na spłatę kredytu i poszedł. Zad... Aha, a propos, właśnie. Yy, yy, a czego się za no. bo ja się. Mam no, tu nerwoból czekaj, bo znowu zapomniał. <śmiech> Chodziło mi o to, że rzadko dostaje się te kartki w okolicznościach takich, że twoja drużyna gra na wyjeździe w półfinale Ligi Mistrzów, grasz, grasz w przewadze, a jednak te kartki dajesz radę w 3 minuty. Obie złapać i to obie kretyńskie. Tak, obie, w, obie środku, środku, w środku pola, właściwie żadna groźna sytuacja talent. się nie, z tego nie, nie mogła urodzić, znaczy, mogła się urodzić, no ale, ale no, no, jeszcze to się jest nie zupełnie, zupełnie nieuzasadnione. Była tak w piątym miesiącu jak myślę. Mniej więcej. A <laughs> tak. no, to faul to w ogóle biorąc to tymi. Tymi kategoriami to w ogóle był gdzieś tam na polu karnym przeciwnika, no czuł, prawie, tak, mm. tak, tak tam w ogóle niewiele się mogło z tego urodzić, no nic. Efekt jest taki, że i Barcelona i Lyon muszą mecze u siebie wygrać po 2 do 0 i o ile jakoś jestem w stanie uwierzyć w to, że Barcelona może się otrzeć o taki wynik, albo wręcz go osiągnąć, to w Lyon nie wierzę. Y no, ale nie wierzyliśmy w do... Lyon grający z Realem, także... No tak, no i jest, jak jesteśmy to Ralu... jest Przedziwna drużyna jest ja, chodzi o to to jest. Jak... Ja Bayern też jest drużyną przedziwną, bo Bayern też Dobra, może ja. mieć jakiś nagle słaby mecz i, i, i spokojnie no, te dwa znaczy gole stracić. dzisiaj dzisiaj, e, dzisiaj Lyon nie pozwolił Bayernowi na popełnianie błędów w obronie. Co tak przy Tak, tak ją obronie... Był jakiś celny a był celny strzał chyba jeden Lyonu tak, tak. taki z bardzo e, dużej odległości. Celny, tak ale generalnie, jeżeli, jeżeli Van Bujten i Demichelis nie mają powodu do popełnienia błędu, a to jest chyba najwolniejsza obrona świata, jeżeli no mówimy o tym poziomie, to no to, sorry, no to co Lam dzisiaj, jak on pohasał po skrzydle, no to już dawno nie pohasał tak ani w reprezentacji, ani w meczu nawet ligowym nie widziałem go tak ofensywnie grającego. Na bardzo dużo lion pozwalał Bayernowi. A przyszło mi tak do głowy bo padło słowo Real, jakby złożyć drużynę z zawodników oddanych przez Real Madryt i dołożyć tam trenera. Świetna drużyna. Vincenta Del Bosque, wyrzucony po dublecie i do tego tam Cambiasso, Snyder, Robben, i tam paru innych oddanych za, za ogórki. Mogliby spokojnie ograć na tym etapie pewnie każdą no, drużynę, która zastąpiłaś. Z tego typu Realu. No. Tak samo było z składem Makalele oddanym do no, Chelsea, no, który kiedyś. miał później no absolutnie genialny sezon. No Wyprose tak, ja ale... i też pamiętam, który no, też właśnie... lubi pilkarzy... Real, Real tak oddawać wartościowych tak, ale Jak patrzyłem szczególnie na, na to, jak grał i Snyder, i Robin, i Kamiaso w tych meczach dzisiejszym i wczorajszym, no to po prostu nie mogłem uwierzyć. No, takich piłkarzy Realowi brakuje po prostu jak powietrza w tej chwili, w środku pola szczególnie. Co, co było widać w Granderby, że w Granderby Barcelona absolutnie zamiotła raz, dwa. W ogóle nie było dyskusji. Mówiliśmy o tym, że Granderby wygra ta drużyna, która wygra środek pola. Barcelona wygrała to błyskawicznie. Obawiam się, że gdyby kambias biegał za Messim w środku pola, wynik meczu mógłby być... Pewnie trochę inny. Szczególnie, że Barcelona w Grand Derby też nie zagrała jakiegoś wielkiego spotkania. No zagrała bardzo poukładany futbol i przemysł. Pokładany no. spokojnie. Trochę, znaczy wiedziała, wiedziała, że przeciwnik jest słaby. Trochę inny, na no, trochę inny. Tutaj, tutaj przeciwnik słaby nie był. No ale i... fantastycznie wyłączyli. No na... ale to... minęła, minęła jedna kolejka ligowa. Przyszło grać z Spaniolem, który jak zwykle poszedł na wojnę z Barceloną. Nie próbował grać w ogóle w piłkę, próbował grać w kości Real trafił na Walencję, która jak zwykle z Realem Nieważne czy to jest finał Ligi Mistrzów, czy to jest mecz ligowy Kładzie się i czeka na ile bramek dostaną 2-3 to tak minimum No i tym razem też dostali dwa gole i zrobił się jeden punkt różnicy W Lidze Hiszpańskiej znowu A kalendarz jest bardzo ciekawy, bo Barcelona ma wyjazd do Via Real Ma mecz z Sevillo też na wyjeździe Real ma dwa trudne wyjazdy, znaczy ma na pewno trudny wyjazd na Majorkę, ma, yy, ma trudny mecz z Bilbao. Także no i pamiętajmy, że to jest bardzo, bardzo ciasno się robi teraz, bo wszystkie ligi powinny skończyć rozgrywki do 15 maja ze względu na Mistrzostwa Świata. Barcelona dodatkowo gra w lidze mistrzów, no Real akurat nie gra, no ale to jakby. A to jest niespodzianka na tym etapie. <laughs> No nie, ale chodzi o to, że jakby tutaj no, we wszystkich ligach w ogóle teraz się to bardzo... To, bardzo to, to, to powiem Ci Bardzo się zagęszcza. Mhm. Dlaczego, dlaczego się... tylko koledze tutaj redaktorowi mam ciężarowi, Ale opowiem wszystkim, powiedzieć. nawet słuchaczom też. <laughs> jak to... No, to, bo... to mi przypomniało... Tak, to Bo mówiłem Wam przed nagrywaniem podcastu o nowym filmie Woody Allen'a. To tak. właśnie to mi przypomniało. Tak. Że na, nawet słuchaczom <laughs> też opowiem. Tak, też opowiem słuchaczom, jak to... Y... Jak to młody kibic Realu Madryt przychodzi do ojca i się go pyta, tata, co to jest finał Ligi Mistrzów? Chodzi, mówi, nie wiem, i dziadka zapytaj. <grywia> <grywia> to tak na pociechę po tym wczorajszym przegranym przez Barcelonę meczu 3 do 1, mi do głowy przyszło. Tak, a my a tego zagęszczenia tych lig i tego, że tam do 15 maja mają skończyć, to mi się przypom... znaczy, przypomniało, ja tak sobie myślę, bo hiszpańscy piłkarze i tam ci, którzy grają w widze hiszpańskiej, to jakoś pewnie temat ogarną. Nie no, bo, bo, bo polscy piłkarze też stanęli przed tym problemem. O bardzo stanęli, bo grają codziennie. oni jeszcze mieli tydzień przerwy dodatkowo i teraz to po prostu... Nie, ja... przecież, biorąc pod uwagę przygotowanie fizyczne... Ja na się spodziewam piłkarze, fali, fali omdleń w ostatniej kolejce, bo to przecież... Nie, przypomnimy sobie zeszły sezon narzekanie <śmiech> Lewandowskiego na to, że on gra uwagę... tyle meczy w sezonie, że on już jest zmęczony. I nie może jechać Ale na kadrę. Biorąc pod uwagę ilość rozgrywek międzynarodowych, w jakich grają nasi piłkarze, to, to będzie miało ogromne tak. znaczenie. Czy oni będą omdlewali? To czy nie? oni będą na ligowych boiskach omdlewali? No tak, no, Bo on, to, oni be... kolorytu, oni nie bez kolory kolorytu. Oni bez grywka? rozgrywek międzynarodowych Ale teraz zawsze. grają prawie codziennie. Ale zawsze ich może w systemie audio wyleczyć Andrzej Strejla, który zaprasza kibiców na nowy stadion Legii Warszawa jak dzisiaj usłyszałem to Właśnie Reklamówka. ja tego nie słyszałem. Usłyszałem reklamówkę, z tyłu takie szemrzące brzozy i muzyczka. A po, po wie... czym poznałeś, że to brzozy są? No bo to taki typowy doktor Żywago. Tam zawsze brzo. Typowe szemranie brzu. A nie no. Szemr brzus. Szemr, szemr brzus. Szemr, szemr, szemr, tak no, zwany. Plum, plum, plum. Charakterystyczny Szemr brzus. Brzmkająca muzyczka jak z węgierskiego pornosa. I... O, no, oj, oj. O, doktor Żywago w węgierskim filmie. Dla Taka nerdyjska produkcja. Ten nerdowska produkta, która jest węgierskim pornosem, to już jest no przekracza o moją... tytule. Jeszcze, opu... I jeszcze na pewno występowały w tym pływaczki Nie, nerdowskie. I Nie ale Andrzej Strela tak. występował i głosem takim z lekka stłumionym opowiada o tym jak to wspaniale będzie na Stadionie Warszawskiej Legii i że zapraszamy tam wszystkich stłumionym z emocji oczywiście. stłumionym w ogóle, takim pozbawionym no Kaszpirowski ale było to zdanie złożone z siedmiu podrzędnych Siedmiu podrzędnych sześć wtrętów i osiem dygresji i że stadion jest iście godzin talentu Kazimierza Dejny ten nowy, którego jeszcze nie ma bo nie ma, na razie jest betonowy stadion już jest, no trochę ja tylko billboardy widziałem a, no nie. Ja, ja, sły... ja, mieście, ja, ja słyszałem mieście. Ja słyszałem, Nie, billboard ze jest ze stadionem mm -hmm. oświetlonym, lewitującym w czarnej pustce. Mm. A są brzozy? W ten sposób. Nie, pół tam nie ma, jest po prostu. Czyli prosto. można przyjąć, że jest to sen czarna pustka, w niej rozświetlony rozświetlony nowy stadion Legii z napisem, że Warszawa na taki stadion zasłużyła czy że mm. coś w tym stylu Warszawa? No Warszawa, tam jest takie słowo użyte. Słowo Warszawa? Tak. I, i wszyscy, każdy kibic Polonii przyjdzie i będzie mógł sobie tam no może, zasiąść. Skoro, skoro Legia mogła grać mecz ligowy na stadionie Polonii no mogło i nawet jej no, ale... świetnie szło przez 45 minut. Ja znaczy, bym no, chciał, żebyś wygrała. No. Akurat tego pomysłu bym nie obśmiewał, bo, bo pomysł e, dobry. Chociaż, żeby... popadam, znaczy, znaczy, chociaż e, jesteśmy ja podcastem wszystko... subiektywnym, to jednak wolałbym, żebyśmy e, nie popadali tutaj w tego typu subiektywizm. No, czyli, znaczy i zalegi ja by... też są y, w dużej tak, części Warszawiakami, y, tak? Oprócz y, tych, którzy dojeżdżają spod Warszawy. <laughs> Czyli, czyli Siedlec Sieradza tak, tak. innych miejscowości na S tak. no, jednak jest taka piosenka w Warszawie o tym skąd są kibice Legii. Krzywdząca oczywiście w większości, ale tak. Ale są też piosenki w drugą stronę. No, że po, z Grodziska są, tak. jest klub. No, a poza tym, na, na przykład, tytulony. dajmy na to taki Grochów, który jest na G, a nie na S, znajduje się w granicach Warszawy, a tam spróbuj być kibicem. Spróbuj mnie w kamienicy być kibicem Polonii. No, no właśnie. Jakbym do śmietnika chciał iść w koszulce czarnej z napisem, co go mam na plecach, bakero, to bym pewnie nie dożył w ogóle faktu wyrzucenia śmietnika. śmieci. Ogóle, no, także no, właśnie. U mnie, u mnie na Woli się nie da kibicować piosenka, piosenkę, że w Warszawie nie ma Polonii, a derby to tylko na Służewce. Jak to u ciebie na Woli? U mnie na Woli. A my to niby skąd jesteśmy? Ja jestem nie. z Żoliborza. Przez od niedawna. Od niedawna. Od, niedana, od, od, dni. No nie, od akurat, tygodnia. Akurat u ciebie spokojnie, są można śmieci w koszulce w Polonii wyrzucić. O, nie widziałem. To dzielnica, akurat ty akurat mieszkasz w tam, gdzie kibice Polonii też mieszkają. I to jest jedyne takie miejsce w Warszawie. No nie, jest jeszcze Starówka, jeszcze jest na Brudnie. Ale z, nie z, z <laughs> Niewielu jest ich rzeczywiście. No ale tych, tych, tych, co przychodzą na Legię regularnie a propos stadionu, to jest teraz w tej chwili tak akurat 5000, tysięcy. Więc jeżeli karnet na sezon ma kosztować 1200 zł na nowy stadion, no to też się zastanawiam kto za to zapłaci, bo na pewno nie ja. No i pewnie Arsenal też nie przyjedzie, nie? Tak? No bo Łukasz Flapchanski <grym> <grym> już nie, już nie, nie jest, będzie. już zapomnieli, że był kiedyś zawodnikiem Legii no ale jeszcze jest, no, trener Węgier powiedział, że da mu znaczy, jeszcze, ja myślę, da mu jeszcze że, jedną ja myślę, szansę. Ja myślę, że jak tak zagra jeszcze raz, jak zagrał ostatnio, to bardzo szybko zostanie znowu bramkarzem Legii. Ale muszę powiedzieć, że, że ale bardzo podziwiam tym... cierpliwość trenera Węgiera, bo... bo bo To w tym sezonie już kolejny mecz zawalony przez Fabiańskiego. W no, on się broni, że wcale nie zawalił tego meczu? I Węgier no, też meczu, twierdzi, to że znaczy? To jest dokładnie to samo, co mówił redaktor Zawada, że jak, przychodzi, jak była wybita a szyba, to mówił, że już tak było. On też mówi, że on... nie, nie się, ja się... zawalił. Zastanawiam się, dlaczego trener Węgier też tak mówi cały czas, że to wcale nie no, Fabiański nie, bo, zawalił. No, no, no, latach 80. Nie można wiedzieć, że nie, nie kupił sobie bramkarza przed sezonem, mimo tego, że próbował tak. w okienku zimowym. tak? W latach 80. Mimo tego, że ma czterech bramkarzy i żaden się do gry na razie nie nadaje. Jeszcze. A najlepszego z nich wypożyczył do, do niższej klasy rozgrywkowej. Po raz bo... trzeci powiem w latach osiemdziesiątych... A to słusznie, powiesz po raz czwarty. Powiem <laughs> po raz czwarty. W latach osiemdziesiątych w opozycji młodziaków, co przychodzili, uczono, że jak, nawet jak cię złapią z ulotką w ręku... To, to prezydent Kaczyński tak, uczy, tak. To mówi, że to nie twoja ręka. Dokładnie. To tak samo Fabiański mówi, to nie ja popełniłem błąd, no. No ja ten że był weźmy... transmitowany do 50 krajów na śmiecie. Istotne. Na, no, na śmiecie. Tak, no, ten mecz był, był na transmitowany na śmiecie. Na śmiecie tak. znaczy, ja, ja, ja, ja tylko sobie mogę wyobrazić, jaka była radość kibiców Wigan. Wigan. Wigan. No, jak zwał, tak zwał. Wigan Athletic. No, znaczy, radość była ogromna, bo oni mieli jeden z największych powrotów, jak to mówią w Anglii. 10 w minut? W historii klubu. Oni do 80 minuty przegrywali 2 do 0 z Arsenalem. A potem nagle rachciachciach, jak to mówią komentatorzy biathlonu. I jak, jak się kora strzela i. i, i, i jest. I, nie, no trzecia bramka dla, Trzecia dla... bramka Klaza Gemach, jak mówią komentatorzy z kolei w niemieckiej nie, telewizji. Jak, jak to mówi wspominany już tutaj redaktor Stadiony Świata. Nie, no Fabiański mógł ją tylko przy Roskim odprowadzić. Ale przypomnieliście mi, szanowni koledzy, towarzysze, redaktorzy, jedną rzecz jeszcze. Może bez tych, towarzyszy. No. No bez tych towarzyszy. Tak, słusznie. Też poczułem taki zgrzyt no, wypowiadając <grywa> to słowo. Towarzysze broni. Towarzysze broni, tak. Radom. W każdym razie y, przypomnieliście mi o innym polskim bramkarzu, którym bym chciał bardzo podziękować i pełen szacunek, dwórca jakby do początku naszego podcastu, a mianowicie o Jurku Dudku i o jego geście związanym z Grand Derby, z tym, że Real Ten Madryt w trakcie, wystąpił tak? w czarnych opaskach była minuta ciszy. E, piłkarze Barcelony widać było, że nie bardzo wiedzą o, o co chodzi. No może im nie powiedzieli. No, nikt nikim nie powiedział. No. Do, Poza tym szacunek. Żaden, żaden Polak w Barcelonie nie gra. Nie gra dokładnie. Oprócz trenera Wenty. Który zresztą... Nie podejrzewam, żeby przed meczem telewizję oglądali pasjami. Tak, a Szczególne jest... nie kanały informacyjne. Yy, tak, w dniu meczu z Realem Madryt na wyjeździe prawdopodobnie nie ogląda się co, cnn yy, A jeżeli jesteśmy przy trenerze yy, Wencie i zawodnikach naszej kadry. A byliśmy Byliśmy przez chwilę przy jednym Polaku w Barcelonie. <głos> ale to była <głos> naprawdę <out>. krótka chwila, bardzo Bardzo. Mogła ci mignąć. Sekundało się. Tak. E, no to nie wiem, czy jest to fakt ogólnie znany, ale, ale e, ponieważ byli oni odznaczani dwukrotnie nasi kadrowicze przez prezydenta Kaczyńskiego to trener Wenta postanowił, że zawodnicy jednak złożą hołd prezydentowi i stali. Nie, nie pojechali na turniej po pierwsze. A poza tym zamiast zgrupowania wyjazdu na turniej spędzili czas yy, stojąc 8 w, godzin w kolejce. W kolejce do, do pałacu prezydenckiego. z bokowca. Mogli, ale, ale, ale nie chcieli. Woleli postać z ludźmi. To, no to, jeżeli, to miły gest. Jeżeli, no, no, znaczy miły i w ogóle, że taki w stylu Wenty w stylu wenty o dużej klasie i o świetnym pomyśle, bo jeżeli gdzieś się duch kadr, kadry narodowej mhm. ma budować, to właśnie w takich momentach i w takich okolicznościach, których nie życzę nigdy nikomu, nigdy więcej, żadnej reprezentacji żadnego kraju, no ale, no ale pomysł no jedyny w swoim rodzaju, naprawdę szacunek dla, dla pana trenera. To a propos jeszcze pomysłów i trenera Wenty, no to warto nadmienić, że Sławomir Szmal wraca do Polski. No i spełnił się mój sen, y, Michał Jurecki. Od przyszłego roku. No właśnie, takie dziwne, znaczy, tam dziwne jest, te tam kontrakty, jest tak, bo... Tam jest, tam jest tak, że one są podpisane niby od przyszłego roku, od, od 2011, ale tam się cały czas toczy. Y, Żeby przyszli to są, wcześniej, tak, tak. Tak, zdecydowanie tak i tam, jest, i tam są bardzo poważnie i zaawansowane te rozmowy. No Także i słuchajcie, jeszcze, jeszcze leworęczny, to, że rozgrywający zobaczymy. drużyny z Berlina, w tej chwili nie pamiętam nazwiska tego Holendra. Doskonały zawodnik, grający... nie no Ewidentnie Wiwe się szykuje na Ligę Mistrzów i chce... No tak, to tak no, ten sezon pokazał, jest... że, że jednak to jest... Mimo, że początek, bo, początek mieli... był bardzo dobry. Znaczy nie chodzi mi o to, że jednak brakuje tam w składzie yy, paru ludzi, bo początek mieli dobry, tam trochę by były znaczy chyba bardziej my chyba tak. To znaczy Astakująco był bo tak naprawdę yy, Wenta sam znaczy był, lepszy, że tak, tak naprawdę by... chciał dobrze się tylko pokazać, już dostać się do fazy grupowej i, i tam po prostu się dobrze pokazać. On już nie wierzył, że może się zdarzyć, że mhm. wyjdziemy z tej grupy. No też później... Te, te, znaczy te... powiem Wam tak, że zwycięstwo na wyjeździe z Hamburgiem, bo o tym też nie mówiliśmy, yy, to jest jednak... A może mówiliśmy. mówiliśmy. mówiliśmy. To jest jednak, to jest, to jest jednak wynik, który... Nie, no, znakomite mecze były. No, było kilka naprawdę świetnych spotkań. A Michał Jurecki, no zawodnik, gdyby teraz przechodził do Barcelony, albo do Hamburga, ja bym się w ogóle nie zdziwił, to jest zawodnik takiego formatu. Jureccy lubią Kielce. Tak, no, a tak. teraz przechodzi do Kielce. Razem ze Szmalem, no, no wyśmieli te transfery, no tylko, tylko tyle dobra, bo no, tyle, Viva akurat nie grało w tym czasie, więc w ogóle mówimy mi... tyle tylko, że Polska Liga w ogóle już stanie się parodią w tym momencie tak naprawdę znaczy no, no, Wisła-Płock no, musi jakoś zareagować można by spokojnie bo... jej nie rozgrywać właśnie znaczy, no, jeśli jest, któryś, którykolwiek ja myślę, z klubów jest, nie zareaguje to jest szansa, bo chyba już w przyszłym sezonie będą mogły grać dwie drużyny o awans do Ligi Mistrzów no dzięki Viva. Dzięki Wiwe. Wiwe. i ja myślę, że jest to duży szans, duża szansa dla Płocka, zwłaszcza, że tak naprawdę ma potężnego sponsora i, i, i... Tylko, że w Płocku... a piłka ręczna nie jest aż taka, aż Czy tak tam droga piłka jak ręczna piłka ręczna jest, jest sporo ważniejsza mam wrażenie niż, w tej, niż piłka nożna która w Płocku jest parodią no. to jest drużyn... można też ma sponsora tak? a mimo tego sponsora tam się nigdy nie udało w piłce nożnej nic zbudować no i... no to jest piłkarska umieralnia no to jest taki klub do którego się przychodzi dostaje się dobry kontrakt i się nigdy o nic nie gra jak sobie przypomnę jak tam grali piłkarze pokroju, nie wiem jelenia tak Peszki, Saganowskiego chyba też tam Ta, był przez grał. chwilę. No, to przecież... Terlecki u nich grał też z nimi przez, przez jakiś czas. No. Nie, no tak mam, teraz... nadzieję, mam nadzieję, że może, jeżeli nawet nie Wisła to może Zagłębie Lubin, no, że, że jakiś klub jednak mimo wszystko ruszy do przodu, widząc, że jest to szansa po prostu na zarobienie pieniędzy. No, tak najnormalniej w no świecie. Tak, to, że właśnie problem ze sponsorami tego typu, które są, którzy są w Lubinie i w Płocku jest taki, że tam chyba nikt nie bardzo kombinuje z zarabianiem pieniędzy akurat na, na sporcie i na piłce ręcznej, no bo to są takie molochy, że, że dla nich to jest jakaś tam kropelka. No i, musi być ktoś, i, kto jest pasjonatem tego tak, sportu. Tak, no, to, to no, coś się no. zdarzyło w Kielcach, tak, że tutaj rzeczywiście ktoś tym żyje na co dzień, a, a, a wątpię, żeby tam w tych KGHM-ach czy, czy Orlenach dyrekcja, czy tam ci, którzy odpowiadają za finanse, bardzo żyli piłką ręczną, niestety, no i, i to, to niestety widać, no Zresztą to najbardziej... Na ja mam nadzieję się... mimo wszystko, że te sukcesy w Iwe przenoszą się na ligę i na popularność. Znaczy, muszą, i, no muszą, bo, bo, bo inaczej no to te wszystkie, wszystkie pozostałe kluby, no, no, to mogą spokojnie przestać grać, tak? No, jeśli mają zamiar o coś grać, no to muszą się wzmocnić, no, no, nie ma wyjścia. A tak mi jeszcze przyszło do głowy, a propos tych sponsorów właśnie, którzy teoretycznie dają pieniądze, ale się słabo interesują, tym co się dzieje, no to bardziej jaskrawe przykłady mamy w Anglii, gdzie, gdzie czołowe kluby wykupione przez ludzi, którzy mają je w nosie tak naprawdę. Liverpool. Liverpool Manchester. Finansowo gdzieś tam idą, idą na dno. No, naklejkę Love United, Hate Glazer to już w Warszawie porozlepiano. Nawet, nawet widziałem, tak, że to się no po, mamy, po prostu... mamy nawet kolegę, który w barwach żółto-zielonych przychodzi na mecze. No, to jest tak, no. Myślę, że gdyby firma Nike teraz, która jest sponsorem technicznym Manchester United zrobiła koszulki wyjazdowe w żółto-zielone pasy, to byłaby najlepiej sprzedająca się ich koszulka w historii piłki nożnej. Absolutnie. Wszyscy by ją chcieli mieć. Tak, no że tam, tam nie, nie bardzo Nie Tylko, bardzo że właściciele, jest takie, się to nie nie właściciele się na to nie zgodzą. się na to nie zgodzą, bo jedy, przecież jeden pracownik klubu, który jakiś tam drobny szaliczek założył, to pracował jeszcze jakieś 10 minut w, w klubie i, i razem z szalikiem wyleciał za drzwi po prostu, więc ale, no niestety że teraz to, może to taki prosty do końca życia. No ale przełożył, spokojnie. Biorąc pod uwagę y, kryzys finansowy, myślę, że przełożyło. I im się to tak na finanse, że nawet nie przypuszczają, jak bardzo. <grym> no, no, ale to już tak wracając do. A, właśnie, jak jesteśmy w Manchesterze. Oni wygrali przecież derby Manchesteru po raz kolejny. Po raz kolejny w ostatniej minucie, a nawet tam po ostatniej po minucie. Po ostatniej już. minucie mówi się o tym Fergie Time w Anglii. kiedyś się mówi o injury time. Tak, teraz się u nich mówi, u nas się o tym mówi 8 minut. A tam, no oni poprzednie, no w tym sezonie. W tym sezonie, trzeci mecz w doliczonym czasie i to tak grubo doliczonym. Czyli pytanie znaczy jest. jest pyta... doliczony, mija doliczony. Pytanie i... jest, jak często sędzia patrzy na Fergusona, ile jeszcze doliczyć, żeby, żeby musiał paść gol? no nie, to tutaj, Tu akurat to było ewidentne. No, gol padł, bo, bo po prostu obrona City. No, poza tym e, tak, no, sędzia może, na przed, może przedłużać, przedłużać, ale jak drużyna da radę się bronić, no to ileś tam jednak ten limit przedłużania jest jakiś. No, a, a City dwa razy zapomniało, że gra się, dopóki sędzia nie gwiznie. No czy i... City miało dziwne dobry pomysł na to, że chce ten mecz wygrać i oni poszli po prostu do przodu dwa razy w doliczonym czasie e, za pierwszym razem skończyło się to dla nich bezpiecznie, a za drugim po prostu zabrali im piłkę, mieli masę miejsca no i wrzutka ewry na głowę Skolsa, no marzenie, a Skols no co, no zrobił to co robi całe życie po prostu przyłożył rudy łeb do piłki i, <śles> <śles> I wpadło no. i efekt jest taki, że Tottenham, który nieoczekiwanie rozdaje karty w lidze angielskiej bo ograł Arsenal. Okazało się, że jest najlepszą drużyną w ogóle w Londynie, bo ograł i Arsenal i Chelsea w krótkim cinku czasu. Teraz gra w ten weekend z Manchesterem i jeżeli odda punkty Manchesterowi, przegra w sensie, myślę, bo na pewno ich nie odda bez walki, bo to Tottenham gra bardzo fajnie w piłkę i walczy o Ligę Mistrzów przy okazji. No, ale jeżeli przegra ten mecz z Manchesterem, to okaże się, że to jest najbardziej zaprzyjaźniony klub z Manchesterem United, <śmiech> bo im zapewni mistrzostwo. Być może, bo Manchester ma stratę do Chelsea, też nieoczekiwanie bardzo podobny scenariusz jak w Hiszpanii. I we Włoszech. W sumie. I we Włoszech. Trochę też, tak, bo tam też się tak. jeden punkt zrobił. No. E... A pamiętamy naszą dyskusję z października, jak Roma była na szesnastym miejscu i Ranieri ją obejmował, i mówiliśmy, że Ranieri to jest człowiek, który trzecie miejsce całe życie zajmuje. A tu gdzieś nie, nie spokojnie jeszcze będą mistrze. <śmiech> Trzeba było <śmiech> iść do Buchmachera, Baranie. Wtedy musieli dobrze płacić. Wtedy musieli dobrze płacić. Chociaż I... myślę, że ja tak, wiesz, tak to sobie rzucić mogę, ale jak miał obtawiać, to chyba też bardziej bym obtawił, że oni wpadną. takie pięć złotych. Tak, ale za tak. Ale co ciekawe, to zawsze mi się ten zakład ojca Kirklanda przypomina, że że tam zapłacił. A on w końcu nie wygrał. Tego, no bo, Jeszcze bo... nie wygrał, bo jeszcze no Kerkland nie, nie, nie zagrał. To no, chyba Był tak, tak blisko. Był powołany parę no. razy, tylko zawsze sobie krzywdę w ostatniej no. chwili zrobił. Przybliżając słuchaczom, chodziło o to, że jak się Chris Kerkland urodził, to jego ojciec postawił 100 funtów u bukmacherów, że jego syn pewnego dnia zagra w reprezentacji Anglii w piłkę nożną. Tam hmm. nawet jakąś przebitkę miał całkiem niezłą, no bo... 100 tysięcy funtów yy, mógł dostać. Wam, do że każdy u tego Bookmachera się puknął w głowę i takich zakładów to oni by przyjęli najchętniej od każdego ojca, tak. któremu się właśnie syn rodzi. <grym> no i właśnie... Rok, ale ten był bardzo blisko. Bardzo był tak, no, był no, bardzo ja myślę, blisko. No i bardzo... Na starcie to prawdopodobieństwo było troszkę większe. No. A ciekawie się zrobiło we Włoszech, bo nie dość, że Roma przeskoczyła Inter w tabeli ligowej, w dziwnych okolicznościach wygrała... E... W dziwnych, no w dziwnych wygrała derby Rzymu to jeszcze dzisiaj się okazało, że po raz chyba piąty w ostatnich sześciu sezonach spotkają się z Interem w finale Pucharu Włoch Inter może się okazać, że gra o trzy puchary w tym sezonie bo Liga Mistrzów, Liga i Puchar Włoch gdzie w Pucharze Włoch wiadomo, że są w finale Lidze Mistrzów jeszcze muszą poczekać przynajmniej tydzień, żeby, żeby się tam znaleźć, może się tam nigdy nie znajdą o, no może <głos> może być tak, że będą trzy ale są też, są też mniej więcej równie blisko nie zdobycia żadnego ja mówię, że Roma, roma, roma w dziwnych okolicznościach no ja... myślałem, że pan redaktor zawada mnie niczym nie zaskoczy w tego podcastu a jednak się udało tak. ale to z tak powiem synkretyzmem katolicko-buddyjskim tak się panu redaktorowi udało. Dobrą energię wysłałem w tym kierunku, także może się Nie wiem, czy ona była dobra. mam <grym> <grym> że <grym> jak kierunku, to... ona była jednak bardziej tak, na pochybę. Tak. Z którego kierunku ją odbierasz? Która... Zobacz, jak, się, jak się ustawisz do wiatru, do tego, jeżeli to, to moje myśli wysłał. Jeżeli moje myśli prawidłowo odebrał Murinio, to on już wie, co z tym zrobić <grym> Albo wie, jak sobie z tym nie poradzić. Ja chciałem powiedzieć, że mówisz o dziwnych okolicznościach Romy, ale muszę powiedzieć, że ja tak z dużym, bardzo długo z bardzo dużą rezerwą podchodziłem do zachwytów nad Wuciniciel. piłkarzem Wuciniciem, bo tak mi się wydawał, że on tak jakiś nijaki jest i tak no niby no szczególnie tam w tym gole jak, czasem strzelał. Pamiętasz, jak strzelał Karnego swego czasu yy, z Manchesterem. Chyba, mm, chyba z Manchesterem, jak chyba podał do bramkarza. Tak, to z Manchesterem było. No ale no. jak strzelił Derbyżemu rzymu wolnego, to, to powiem znaczy, Ci, Znaczy gdyby że... tak oddawał wszystkie strzały, jak jakby jak wtedy teraz? z karnego, co tak jak z wolnego, to, to myślę, że nie było. by urwać Wandersarowi głowę prawdopodobnie. Tak, no tutaj, głowy, tak. tutaj mam wrażenie, że wszyscy dla swojego bezpieczeństwa się od tej piłki uchylili i, i przy, przy, przy, naj... przekalkulowali, że lepiej mieć głowę i stracić gola niż odwrotnie. także tak, jako obrońca Lyonu, który się pochylił podobnie jak Thomas Müller. <laughs> na, dokładnie <laughs> tak się złożyli się i do, z ich synchronicznie. Może ich do basenu powinni raz odpuścić. <laughs> A u Goloris rzucił się w drugim kierunku W drugą stronę. Tak, w ogóle u Golaris to dziwna sprawa, bo to dobry bramkarz jest on on jakiś strasznie jakiś taki niepewny był dużo. No nie, miał jak, pustych przelotów, jakichś takich wyjść dziwnych. A propos tego rzucania przypomniał mi się świetny, świetny dowcip. Może to... też miał romans. Y... No, on wie... też jest reprezentacji wie, Francji. Wiecie, wiecie, dlaczego, wiecie dlaczego w Czechach nie było ruchu oporu? Wiemy. Bo był zakazany. <głosy> No to, tak z tą obroną Lorisa właśnie. Zakazali mu się rzucać w drugą stronę. No. Tak, tak. tak sprzedam, sprzedam francuski karabin, mało używany, raz rzucony o ziemię. Ja bym tylko chciał że Czesi mieli wielu dzielnych żołnierzy w historii. Jan, ja Jana Husa. Najsławniejszy czeski. To, to, to może nie był rytarcz. Ale na przykład czescy najemnicy i w czasie bitwy pod Grunwaldem i później no, no może w czasie wojny 30 Tak co tak szypiemy ze średniowieczem. Sięgnijmy po prostu do, do, do tego, nie wiem, tam trzy tysiące lat wstecz. Też mieli na pewno paru dzielnych Czechów, z Wystarczy, się, że sięgniemy do... Lecha, Lecha Czecha i Rusa. No, tylko Czecha właściwie. Wystarczy, że sięgniemy do dywizjonów myśliwskich w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Dywizjon 301 był czeski. No właśnie całkiem niezły był. Oglądałem ostatnio świetny film o czerwonym baronie. A propos Szacun. Bardzo fajny, bardzo fajny pan ten baron czerwony. Mi się nie podobał. On. Film? Nie, baron. A nie, baron spokoł. Ze znanej niemieckiej miejscowości Schweidnitz Pochodził. ze świnnicy był. Po no, tak, tak, tak, tak. Jak tak, tak. Kloze. Wrawie. Nie no, y to ja mam z takich wiadomości, jak już jesteśmy w takich klimatach, informacje, że nie, zawodnik Eugen Polański, Polański, tak, Eugen, Polański powiedział, powiedział, powiedział, że, że powiedział, że mu sumienie, sumienie mu nie pozwala wystąpić w polskiej ze, reprezentacji. On, on z Nie wiem skąd on jest. Nie, ale urodził się chyba w Świdniku? Być może. W Sosnowcu. W Sosnowcu. No, no, to jest no, piękne miasto. Tak jest. Jak to kiedyś mówił, jak się nazywa ten taki. Polski... Yy, bęb... ten, ten, polski, nie, polski Kentucky to po, po, te Nie, ten polski, nie, nie. polski kubański. Na mówią Kentucky, Polski kubański tak. bębniarz. Jose Torres, tak? Tak. Który właśnie kiedyś mówił, że... Je, bardzo, je, że bardzo, wierza? Że jak się patrzy w swoje, w swoje tam jakieś dokumenty, to tak dziwnie jest. Miejsce urodzenia Hawana. Miejsce zamieszkania Bytom. No tak, tak. <laughs> całkiem przyjemna, przyjemna postać jest. Bo ja mam bardzo nudny dowód w takim razie. Nudny? Warszawa, Warszawa. Mam faktycznie słaby Czy teraz w tych nowych dowodach nie ma chyba już tego? Czego? Nie ma, bo nie ma. Miejsce nie urodzenia ma... chyba jest. Ale nie miejsce meidu... urodzenia jest, dzięki temu głównie nie, bo nie, ja w dowodzie ja, ja ja ja, ja mam, nie, mam nie, miejsce nie, zamieszkania nie. Kielce. Znaczy do muszę Przepraszam. Ale pies butelka usiadł mi na stopach właśnie. Nie znaczy, wiem dlaczego. Z miłości. Z butla, o co tobie chodzi? <laughs> Lubiłem wątek trochę, prawda, mm. Tak w Przez ten show, który Butla zrobił Tak, pies no, tak, Dzisiaj z butelką, do, tak? trochę Nad podcastem. na nagranie. Dobrze, to ja w takim razie... Nie no, rozmawialiśmy o Eugenie Polanskim. Dobra, ale tak. ten temat skończyliśmy. Tak, na mam nadzieję. Pan, tak, wiesz, Może teraz newsem, wiesz, że kolejny Polak nie chce grać dla Polski, tak? No, dokładnie. Jego problem. Więc może... tym bardziej, że zagrał chyba w iluś tam meczach reprezentacji juniorskich niemieckich wiesz, gdzie tam, z... jeszcze takich Polaków tam to u nich jest wiesz, pół narodu no. więc, więc może przejdźmy zróbmy sposób. sobie chwilę przerwę i przejdźmy do spraw porządkowych na sekundę no podcastowe sprawy porządkowe jak pewnie panowie zauważyli to tak, po, tak pierwsze, po pierwsze rozstrzygnięty ogłoszenia, ogłoszenia konkurs na najlepsze no, jedenastki tak zwane. nagrody, nagrody będą trzy równorzędne brawo po drugie, szykuje nam się drugi konkurs, który też trzeba będzie rozstrzygnąć, który niniejszym przedłużamy przynajmniej na następny tydzień, bo dotarły do nas dwa porażające wiersze. I gratulujemy to, tak, tej tak, finezji. Gratulujemy naprawdę, bo, bo to jest coś. Natomiast jeszcze czekamy na następne. I jeżeli chodzi o nagrody, to będą. Absolutnie i teraz. Tomiki wierszy. Tak. No, I i na szczęście władze. nie moich. <grystwore> <grystwore> <grystwore> nie do no, naszych, naszych, naszych. Może my też coś skrobniemy. A co? Sraty, taty. To I odczytanie to jest... na antenie? I, i co więcej, i, i tutaj, panie redaktorze, Erneście będzie to dla pana nowość. Hmm? Nawiązaliśmy niejaką współpracę ze sklepem internetowym, który nazywa się amazonka.pl. Nie wiem, czy pan się orientuje. Nie, nie wiem. To właśnie. I w związku z tym, nie dość, że dostaniemy nagrody, które, które będziemy. My dostaniemy za to, że tak Dostać... fajni jesteśmy? Nie, dostaną słuchacze hmm. nagrody, za to, że tacy no, fajni są i robią no, różne rzeczy. No. Ale poza tym Ale żeby któremuś słuchaczowi się nagroda nie podobała, którą dostanie, to, to redaktor ma chętnie ją przytulić że trzech pierwszych, trzech pierwszych laureatów, którzy... laureatów, zosta... laureatów e, Będą mieli możliwość wyboru sobie nagrody, mam wrażenie takie. Tak, dostaną maila i w tym mailu będą różne nagrody do wybrania. Będziemy prosili o wybór jednej z tychże hmm. nagród. Rozpusta. Co, Co więcej, Ja myślę, maila proszę, której nie wybierać, bo ja bym miał. Ale ja skasuję ale... tego tu maila. Czyli cenzura nadal żyje. Cenzura jest żywa. Nieważne kto głosuje, hmm. ważne kto liczy głosy. Co więcej, już myślę, że w momencie, kiedy ten podcast się ukaże po prawej stronie, tam gdzie są różne banerki, które są na naszej stronie, szukajcie... Bo będzie taki banerek po kliknięciu, na który będzie można wejść na stronę sklepu amazon.pl i tam będziecie mogli. To jest taki sklep generalnie jak Merlin, czyli generalnie sklep, w którym jest cała kultura. Tak, płyty, sklep, książki. W jest cała kultura. To pięknie, pięknie no, powiedziałem. Taki no karmazerka. Tak, żeby, żeby, tak, żeby, żeby nie użyć słowa empik. Tak? W każdym razie mamy taki pomysł, żeby tam wybierać różne na początek płyty które w jakiś sposób Ale te, poczek lubimy. Poczekaj, Poczekaj, Przemku, bo jeśli cała kultura jest w sklepie Amazonka, to znaczy, że nie może tej kultury być gdzie indziej. Słuchaj, wiesz, ona to, cała to jest tak jest samo jak jedzie, to, się, to jedzie, jedzie, jedzie, jedzie się siódemką i przejeżdża mam, się przez Szydłowiec, który, na którym jest wielki napis Szydłowiec tak. Stolica Kulturalna Mazowsza. Szydłowiec Mazowsza? No tak, to bardziej peryferyjne miasta na Mazoszu. Ale ja, Adren. No właśnie, czy ja tak, mogę skończyć? Tak, możesz. Będzie można kliknąć na banerek i w tak, tą, tą kulturę się zaopatrzyć. I, i za tam. tym banerkiem będą kryły się różne rzeczy, które specjalnie dla nas i tylko dla słuchaczy naszego podcastu będą 20% taniej dostępne. dostępne. Brawo. Brawo. Właśnie, że... Tańsza kultura. Tak, i będziemy je wybierali w ten sposób. Nie kryjmy, te wybierzemy, które będziemy chcieli wybrać i Czyli. one będą także Jak też. wybierali niestety to co nam Subiektywnie. się podoba. <grym> Subiektywnie. Więc na początek... Ale to ja tu widzę jednak pewną niekonsekwencję. No. Bo będę mógł wybrać to co mi się podoba, ale sam nie będę mógł tego dostać. Takie jest życie. No to jak Redaktorzy. ekspedientka w sklepie z ubraniami, wiesz? No. Może przymierzyć wszystko, ale nie może sobie tego samo Bo na przykład z mięsem zabrać. czasami może Może nagryć. dziabnąć, tak. Plasterek. Jak nie patrzę. <grym> Albo może kurczaka yy, szmatą podać. wychodzi z tego, że fajniej pracować w mięsnym niż w kulturze. Generalnie mniej głodno. Mniej głodno. A najgorzej być redaktorze, redaktorem redaktorzyną. Pod, redaktorzyną. Redaktorzyną. Redaktorzyną podkaż. Tak to prawda. Ani mięsa, ani kultury. Nie, to jest, że sam nie to drugiemu nie. Pies redaktor. Pies wódla. No, no dobrze. No to tyle y tak, ogłoszeń. Ale czy już parafialen. tam jest coś dostępne? Bo to warto powiedzieć. W momencie, jak już ukaże się podcast, to już coś będzie. Tak, Masz, powiem tak, już jest pojęciem względnym. Jeżeli mówimy Już w o... momencie ukazania podcastu. O tak, tym myślę, wydaje mi się, że najprawdopodobniej tak. <śmiech> się za... Okay. za dużo buddyzmu i ostatnio publikacji czytasz. Już jest pojęciem względnym. Jakbym Dalaj Lama czytał ostatnio, czytałem. <śmiech> To gratuluję. No bardzo fajna książka. O miłości? Nie, o szczęściu. A. Ale z miłości. Co ty z miłości? Dalej lama. Do czego? Do... Do książek. Do ludzi. Słuchajcie, bo nie powiedzieliśmy ani słowa o no, naszej. Znaczy powiedzieliśmy trochę, że kolejka była ligowa. W wynikach nie powiedzieliśmy, bo, bo, bo, bo e, trochę mi tak zapachniało wigilią, ale chciałem powiedzieć, że brożek się przełamał. <laughs> I nie, że będzie teraz trzech broszków <tryk> Tylko, że gola strzelił Co prawda to, co mu Patryk Małecki Podał na stopę To, yy, no, to ślepa no tak, do... kura by to strzeliła No ale no tak, ale on do, do tej pory Z reguły nie, nie, udało mu się, nie udawało mu się Znaleźć w takim miejscu, gdzie miałby szansę No by... szczególnie ostatnio, jak na ławce się siedzi Głównie, To ciężko tak, jest, to jest znaleźć ciężko takie się miejsce Ale nawet jak grał w piłkę, to zawsze był nie tam, gdzie powinien takie zupełnie... No ale teraz był, strzelił Wisła wygrała Bardziej mnie cieszy to, co, to, że Polonia warszawska wygrała w meczu o tak zwane 6 punktów i dzięki temu rachciach awansowała z ostatniego miejsca w tabeli na takie, które daje jej e, no, teoretycznie utrzymanie, bo to jeszcze długa droga. Jak domawiało się kiedyś na bardzo starym kieleckim klubie Błękitnej na Kielce, najważniejsze, że jest byt. <laughs> tak, tak, szczególnie jak się ten byt sprzedawało. No tak, no i się nie spadało do czwartej ligi, ale zostawało trzeciej. Tak. Albo jak już się miało pewien awans do pierwszej, nawet kiedyś był taki sezon błęki poczeka. myślę, że to w nie było sprzedało się go druga. Wtedy, Kiela, wtedy to pierwsza to była pierwsza, tak? Pierwsza tak, tak, to była pierwsza. No, był taki sezon, kiedy tak, był. teraz pierwsza to jest druga. Wystarczyło, żeby w sześciu ostatnich meczach wygrali dwa i mieliby awans do obecnej klas. Udało im się przegrać wszystkie mecze do końca. Le... Awansowało Radom jak się Z Peczkę, Ale nie na długo. Legia na Konwiktorskiej to już mówiliśmy, że zagrała i że pierwszą połowę grała świetnie, a potem mało brakowało, przegrała z Jagiellonią. Bywa. No to bardzo mało. A Remis to bardzo był blisko, bo Tomasz Frankowski zupełnie nie w swoim stylu i jak on nie wykorzystał karnego. Bo ja rozumiem, że Jan Mucha jest niezłym bramkarzem, no ale akurat przy karnych to, to nie, nie, ma, nie ma wiele znaczenia, jeśli się go dobrze strzeli. No ale Frank to chyba kibice w Białymstoku to wybaczą, Dobrze. bo on parę goli im strzelił i jeśli Jagiellonia mimo tych 10 punktów w plecy się utrzyma, no to frankowski udział będzie miał do, dość spory. Wygląda na to, że tak. To zresztą dzięki temu trener, Probie, trener jest przymierzany no, do bardzo wielu klubów w Polsce oczywiście. Na razie jeszcze póki co. Gorzej, gorzej z... Pozdrawiam Skwara. Gorzej z Odrą. Bo wygląda na to, że ten zaciąg gigantyczny jednak nie przyniesie oczekiwanych schodków. No, na początek mieli tak, tą rundę wiosenną, zaczęli obiecująco bardzo. One on jeszcze już liczono, ile minut nie, nie, nie puścił gola, no ale okazało się, że cudów nie ma. No, ciężko jest to o, o cuda w futbolu. No Zauważyłeś, ma... jak posmutniał podcast od momentu, w którym zajęliśmy się Polską Ligą? <laughs> Na no tej konwiktorskiej no to boisko po prostu jest takie, że tam nie powinno się grać w szóstej lidze nawet. No ale to zróbmy tam jeszcze kilka meczów rugby, a wtedy, kiedy nie powinno się tam w ogóle grać, bo Murawa powinna być zwalcowana i wyrównana, wpuśćmy tam jeszcze parę razy legię no i wtedy w ogóle nie będzie się już do niczego nadawało no ale akurat rozumiem no, akurat razem tą, tym decy akurat to tą decyzję rozumiem no, to tutaj, tutaj i przyjmuję by była, nawet była. kibice legi chyba ją przeżyli tak, tak, była konieczność, ale to jakby nie chodzi o to, no bo myślę, że akurat jeden mecz prawo w lewo to dla tej Murawy już ani nie, wiele nie zaszkodzi no na pewno nie pomoże, ale, ale no, ona jest bardzo zła i, i myślę, że no, ma pewien wpływ po trener Chyba tak jak trener Bakero sobie wyobraża grę Polonii, to co by, by nie wymyślił, to na tym boisku to znaczy, tak nie zagrają. trener Bakero chciałby, żeby grali po murawie. Jest jeden problem. Grają po błocie. Nie ma murawy. No ale jak pojechali do Gliwic i tam murawa była lepsza, to rzeczywiście wyglądało, że czasem potrafią prosto piłkę podać, nawet wymienić kilka piłek szybkich podań z pierwszej. Z pierwszej i strzelić, no i się, strzelić że, ładnego gola że, że Adrian to no, taki dosyć przytomny jest jednak jak, jak mu się daje pograć więcej rzeczywiście gra na boisku, po którym da się i podać i poprowadzić trochę piłkę to, to ma. I bardzo mi się podobało takiego przystąpności umysłu tak mi się wydaje, nie wiem, czy to przypadkiem wyszło, czy nie, bo tam w tej akcji, kiedy strzelił gola, jego kolega Gołębiewski uparcie przez całą akcję stał na spalonym po prostu i, i, i Mierzejewski no, nie za bardzo miał co zrobić. No, mógł albo podać gołębieskiemu na spalonego, albo iść albo, sam albo iść sami strzelić gola. No, no i poszedł sami i strzelił gola po prostu. Że taki był zamiar. E, żeby gołębieski <laughs> dla zmyły był na spalonym, tak? I w ten sposób przekonać Adriana, że możesz. Znaczy, tak radę. Mnie się takich sytuacji w sytuacji bez wyjścia Bardzo, bardzo, ty... bardzo przypomina i że, Przepraszam do redaktora za wadę, że wspomnę takiego piłkarza, ale wspomnę go z czasu, gdy grał w Barcelonie. Jaki Luis Figo, który też miałem wrażenie, że on, jak grał w Barcelonie, to często była taka sytuacja, że on nie bardzo miał co zrobić piłką, tak. rozglądał się, no i jak już nie było co zrobić, to strzelał gola. No, on, koniec tematu czasami jak grał w Barcelonie to nawet, nawet przyklejony do linii bocznej potrafił nagle się od niej oderwać i, i potem Właśnie strzelić w dowolnie wybrane miejsce, zazwyczaj była to bramka. Niestety, Ad... później, niestety później nadejszły czarne chmury. Czarne chmury, tak. Mimo wszystko Adrian Mierzejewski, jak usłyszę kiedyś, że go ktoś porównał do FIGO, to niezależnie od wszystkiego. Nie puszczajcie tego nie... Mierzyjewskiemu. <laughs> jak, jak otworzy butik, to zostanie naszym kolejnym sponsorem. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy przy smutnych tematach. A byliśmy? No, przy Polskiej Lidze. I przy FIGO. No. <laughs> to, to jest, to chciałem powiedzieć, że sama rancz nie żyje dzisiaj zmarł Tenże, Juan tenek. Antonio Samara. to prawda cała epoka to, ja, mam, ja mam takie ambiwalentne oceny tego ja prezydentu dosyć mocno ale jeżeli no, ktoś jest prezydentem przez 20, 20 lat, lat tak. dokładnie to można takie oceny mieć bo wiele ale się jest wydarzyło. taka dobra zasada rzymska że o zmarłych mówi się albo dobrze albo w ogóle zwłaszcza w dzień śmierci tak, no to, to, chciałem, to chciałem mu podziękować w takim razie za to, że zrobił igrzyska w 92 w Barcelonie. To to jest... Bardzo fajne igrzyska były i dzięki temu jest parę fajnych knajpi, fajna dzielnica portowa yy, i... i srebrny medal polskiej reprezentacji. Nie, to EPO podziękujmy za <laughs> No, Ale gdyby nie było już w Barcelonie. No. Nie, nie byłoby tych wspaniałych nazwisk, które teraz są na tym nieboskłonie futbolu światowego, jak Kłak. Znaczy myślę, że jak mówimy o, o Samaranczu, no to warto jeszcze na chwilę wrócić do tego, że polski sport też stracił swojego sternika olimpijskiego. Piotra Głównego Piotra Nurowskiego, I też myślę, że mogę to samo powiedzieć co o Samaranczu, że też dziwnie zawsze oceniałem jego szefowanie, no ale zgodnie z maksymum, którą tu już Ernest przytaczał. No ale to jeżeli mówimy, jeżeli o zmarłych mówić dobrze, to trzeba powiedzieć, że na pewno Pan Piotr Nurowski miał w sobie dużo pasji i miał też zacięcie dziennikarskie, bo i dziennikarstwo w swoim życiu uprawiał. Jak mówił o sporcie i mówił o sportowcach, no to był jednym z tych działaczy sportowych, którzy potrafili to robić w taki sposób, że porywał słuchaczy, no bo jak wiadomo... No czasami nie... czasami tak, robił tak, niektórzy... to trochę jak dla mnie tak e, naiwnie, nie, nie, nie do... Nie, tam, nie pójdzie dobre mówienie. Nie. Znaczy, to nie, To nie jest, to nie, nie jest. To znaczy naiwność, naiwność nie jest cechą złą, taką samą, samą w sobie. No To jest, jest jakby to jest <głos> Nie, nie, naiwny prezes, który bardzo chce zrobić coś dobrze, czasami już jakby nie, nie biorąc pod uwagę wszystkich przeszkód, które ma, które ma po drodze, no, bardziej w, ty, w tym sensie chciałem to powiedzieć. No, na szczęście doczekał takich igrzysk zimowych, w Polsce. Których... Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że ja wolę naiwnego prezesa, mimo wszystko od prezesa kompletnie cynicznego, który... no? No, albo tego pijanego czy... albo, albo, tak. na przykład albo cynicznie pijanego No albo pijanego co, do, ale do, do... cynizm wymaga też troszkę inteligencji, także to ja mówię, nie konweniuje tak, dobrze. To ja jeszcze chciałem nawiązać do ja naszego... Chciałem, bo tak. mi się bardzo podobała reakcja kilku sportowców, którzy znali Piotra Nurowskiego osobiście, Justyny Kowalczyk. Jak dzisiaj był pogrzeb. Wiem. Justyny Kowalczyk, Tomasza Majewskiego i no rzeczywiście tam oni... Tak, bo jakby to... to... Szczególnie, że to tacy sportowcy, który, którzy mówią to, co myślą. Akurat te dwa nazwiska, które ja wymieniłem. Dokładnie I to, i to jakby można bardziej, bo to, co my sobie tam myśleliśmy o Piotrze nie znali... Nurowskim, nie znając go... I znając go tylko no, z wypowiedzi... Nie ma żadnego znaczenia. Tak, natomiast jak słucha się sportowców, czy ja słyszałem wspomnienie Mariana Kmity, który, który też go dość dobrze znał, bo długo razem pracowali w Polsacie, no to jakby ich wspomnienia są bardzo jedno, jednoznaczne i myślę, że nie są udawane w tym momencie. także. W sensie, że są pozytywne. Że są pozytywne, no tak, no, tak, no, oczywiście, tak. Że się no. ezopowo no, że, wypowiedział. Że pod jego, pod jego, pod jego... No, ciężko jakby... się stawia kropkę po takiej wypowiedzi tak, tak, na temat no. jej śmierci, no. No dobrze, to ja jeszcze wrócę do naszego y, ostatniego podcastu i w ostatnim podcaście zaczepiliśmy słynnego, wybitnego polskiego dziennikarza Wojciecha Jagielskiego. No i co? Mhm. No. Napisał do nas? Nie, nie napisał do nas, ale chciałem powiedzieć, że, mhm. że to, że, że... Ale mówimy o Wojciechu Jagielskim, bo jest dwóch dziennikarzy Wojciechów Jagielskich. No ale mówimy, o tym, co mówimy o, tym, co o tym, co jest tak... Co, co, co, co, co... To napisał książkę na przykład. A nie tym, co walił w Bębny kiedyś. Tak, i, i, i był wampirem, który Pura. robił wywiady. Dokładnie. Więc y, chciałem powiedzieć, że chociaż akurat ten drugi gra w piłkę Cały całkiem nieźle nie, nie, nie ma, <głos> nie, jest. Nie, jest farny, nie nie można jest ze mną farny. jechać, no nie można. Dobra, znaczy, ja no dam. Lecieć chcieliśmy, ale nie nagrywać. W każdym razie chciałem tylko zaznaczyć że to, że pewne książki pana Jagielskiego cenię mniej niż inne nie oznacza, że jego generalnie nie cenię i chciałem powiedzieć jaka jest jakby strategia na Mistrzostwa Świata Gazety Wyborczej, mianowicie poza tam jakimiś ludźmi Wyślą, liczbym... Wyślą Jagielskiego, ale bynajmniej nie po to, żeby on jakby o, w futbolu pisał. relacjonował wydarzenia na boisku, tylko żeby relacjonował te wszystkie wydarzenia dookoła, by coś napisał o tych ludziach, którzy tam żyją. Bo to jest też taki dosyć rzadki moment, kiedy możemy na tą Afrykę trochę spojrzeć od wnętrza, i przez dwa lub przez trzy tygodnie ona będzie codziennie w telewizorach i będzie można się też dowiedzieć czegoś na temat tego. Zakłada, że po dwóch tygodniach się skończył i szacza świata. ciekawy <laughs> na miesiąc. S spojrzymy na Afrykę, że Wtedy z rogim rogi okiem Europejczyka. Ale. Tak, ale to... to, to... Nie no, bo ja aby, na przykład... aby nie były to słowa bo ja, ja, ja na przykład słyszałem nie wiem, ze trzy dni temu w jednej audycji radiowej występował inny pan Wojciech, który ma nazwisko Tochman, który też jest reporterem Gazety Wyborczej i który bardzo się specjalizuje w rewancie zwanej Ruandą. Też czasami. I, I on się na przykład strasznie oburzył, bo ostatnio był taki artykuł w Gazecie Wyborczej, który dotyczył tych no jakby podziałów w polskim społeczeństwie. I tam jakaś pani socjolog powiedziała, że, że nie możemy pozwolić na to, żeby u nas były takie dualistyczne podziały, jak są na przykład w Ruandzie. To już rzeczywiście tak, tak, tak, tak. na Tutsi i Hutu. I, I pan Tochman się strasznie oburzył, bo powiedział, że no to nie jest do końca taki, że te podziały nie są takie proste. Jeszcze biorąc pod uwagę, że na przykład podejrzewam, że może 5% społeczeństwa w Polsce zdaje sobie sprawę, że Tutsi i Hutu to nie są dwa plemiona, tylko to są klasy społeczne. Tak to często w Afryce? Ja myślę, wie. że duża część społeczeństwa nie wie. Co to? Rwanda. Tak, dokładnie. I czym ten kraj afrykański różni się od innych afrykańskich krajów? Tak. Ja myślę, że są takie społeczeństwa, że niekoniecznie w Polsce, ale na świecie, które nie wiedzą, co to jest Afryka. Są też takie społeczeństwa na świecie, które nie wiedzą, co to jest Polska. Tak. Dobrze. A, Taki nawet wiem, a jest chyba. takie społeczeństwo, które na przykład 10% nie wie, że jego kraj się w ogóle gdzieś kończy. I to jest bardzo są ładne. też afrykańskie społeczeństwa które uważają, że wszystkie krowy na świecie należą do nich w każdym no. razie jakby podsumowując to wszystko dobrze, że pan Jagielski będzie pisał też troszkę o tym, co się dzieje wokoło stadionów, nie tylko na stadionach Zobaczymy co a swoją drogą a swoją drogą okazało się, że Jagielski jest jakimś po prostu Ocza kibicem piłkarskim. Co, co, to się zdarza. <grym> zdarza. <oczy> Kibicuje <grym> <Więc>, prezentacji czadu. <grym> <grym> więc on Ale nie grają na micos. <grym> więc stwierdził, że to nie należy, że to rząd że będzie pisał o tym, co jest dookoła, wcale nie oznacza, że on nie będzie na tych stadionach siedział. I no to i pewnie dlatego jedzie. Czy może ogłuchnąć przede wszystkim. Tak, przede wszystkim tego się boję najbardziej. Albo wbiją mu róg antylopy w ramach radości <grym> w, coś, w coś. Ja już na przykład sobie te opracowuję nie... powoli strategię, która będzie polegała pewnie na oglądaniu tych mistrzostw bez dźwięku. To świetna strategia. Biorąc pod uwagę nazwiska komentatorów, którzy zostaną wysłani <grym> na, te, na te to... A już znamy? tak? Żart, żart może byłby głupi, głupi. Gdyby. Byłby, gdyby był żartem ale żartem nie jest. Jedyna pozytywna rzecz wynikająca z żałoby narodowej to było to, że mogłem parę meczów obejrzeć z normalnym dźwiękiem. Nie, no to jest... nie słyszałem komentarza, po prostu. Bo u to nas cały skoro... czas mówi się słowo komentarz. Przykład, y, nie musiałem słuchać ludzi, którzy mi mówią, na co patrzę. No, y, niektórzy muszą. Ja nie ale muszę. Ale to nie jest komentarz. Nie. To jest opowiadanie. Komentarz to jest komentowanie wydarzeń na boisku, a nie opowiadanie ich. U nas cały czas... Panowie ale przecież nie potrafią jak, tego pojąć nie znają już, tego słowa już chyba, chyba kiedyś cytowaliśmy tutaj słynny, słynny monolog Stanisława Tyma o tym jak tak, tak. komentator jak on widzi jak to mówi, mówi to co widzi a później słyszy to co mówi no to mówi to co słyszy no. I... słynne szpakowskiego celowo milcze to, to, to jest polska szkoła komentarz, Rapu. polski komentarz sportowy zawodnik przyjął piłkę Aut nieudane dośrodkowanie znaczy, ona się wywodzi troszkę mam wrażenie z czasów kiedy mieliśmy Rubiny i nie mówię o biżuterii, tylko o telewizorze. No tak, bo wtedy akurat wtedy nie było akurat za wiele było widać Także jak Szpakowski ja niestety... mówił, że Trzeci Grek po kolei ciągnie Ja akurat nie miałem wizji wtedy Trzeci Grek ciągnie smolarka za koszulkę A ten niczym ścigający się z końmi Nadal biegnie, przewraca kolejnego Greka Wychodzi sam na sam z bramkarzem I strzela w róg I jest 4 do 1 No no to ja sobie to wtedy musiałem jakoś no ale no, musiałeś w musiała musiało się, że nie miałem obrazu, a miałem tak. tylko dźwięk. No I cały jego nawet no wywodzi się z, ra z radia, a potem już wszyscy tylko i wyłącznie odnosili się do niego. No tak, ale, cza cza cza ale czasy bezpowrotnie te minęły. Ale no jeszcze chciałem <laughs> powiedzieć, że nawet gdybyś miał ten obraz, to on byłby jakości mniej więcej zdjęcia na głównej stronie w Trybunie Ludu, także tam niewiele było widać. Także nadal do niewiele było. tak. mgła. na szczęście czasy się zmieniły. Wpadli na pomysł, że teraz już nie o. jeden gada, ale i dwóch. O! To już o, nie ma Nawet Czasem nawet wez, wezmą sobie eksperta. Tak. Jak sobie wezmę eksperta, <laughs> jak ten coś powie, po prostu... na szczęście ekspert już musi się skupić, zanim wolnego. złoży jedno zdanie. Nawet... I wtedy jest szansa na usłyszenie gebijców. Tak. No. Dlatego, dlatego no. wolę oglądać mecze bez komentarza. Dobrze, słuchajcie. To, to jak mam do nie, wyboru, ma, to nie, nie ma. To Bo jeszcze, tylko, jeszcze tylko mi się a propos tych historii smutnych i Afryki i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, to mi się przypomniało, że. Ale world. Afryka nie jest smutna. E, ale ja nie powiedziałem. Powiedziałem, że się o rzeczach smutnych i o Afryce. A. I rzeczą smutną, która wydarzyła się w Afryce, która ma teraz swoje pokłosie. Użyję no pięknego no. słowa. Swoje jest taka, że jakiś Ede Emanuel powiedział, że już nie chce grać do prezentacji. No bo przez dwa lata i tak Dylan nie zagra. Bo no, jest więcej, na... bo już z dwóch turniejów są wykluczeni. Więc... No to może i 8 lat nie grać. No. No, Także no... Wiesz, to taki gest pod tytułem jak no ja Nie, bym... ale w eliminacjach do mistrzostwa. O nie, nie będzie Nie będzie w grał żadnych eliminacjach, są ze wszystkich meczów w, w Afryce. No, To tak. jest tak, jak ja bym rzucił kadrę polski. Nie, nie to jest tak, jak Ja mogę rzucić abomalnie. nawet dzisiaj. Właśnie rzuciłem dzisiaj. Nie występuje, pani Franciszko. Nie gram więcej w kadrze. A ja, ja, ja, ja, rzuci, ja rzuciłem kadrę Angolii. To przejdźmy tam do kolejnego tematu no. twojego tajemniczego Worka. M mój kolejny temat stajemniczy... A propos komentatorów. To... Tajemniczy Wory. Ale on nie jest bez tajemnic. To jest to, że Diego Maradona ogłosił. E... Upadłość. Bankructwo. Nie. To niedługo. No, w tym momencie ogłosił kadrę. Już całą? Tak. O, to raz to raz w Raz Brazylijczycy ustalili sobie De, numery przy. W wywiadzie sporo. radiowym ogłosił tą kadrę już w tym momencie. Świetnie. I? No i ona jest ogłoszona. Tak, jest Messi. I Kunaguero też jest? Niech ja spojrzę. Ser, ser, ser, ser. Niech nie spojrzysz. No właśnie go nie widzę. Nie wkładaj ręki w mikrofon. Proszę, tu jest, tu jest kadra. No bo ja nie widziałem tej kadry. Michał Rzewakow. <laughs> To nie ten kolejno, kolejnego neusa Do Mikelisa powołał? Z Wariola? Maria, Messi, Guine Lub Tewes. Ma... jest. Ale poczekaj, no to jest coś nie, to nie jest jeszcze mało ich jest trochę. Na Nigerię. To chyba, to chyba coś pomieszałeś, wiesz? To jest no. nawet więcej niż, bo to jest skład, który ma wystąpić przeciwko Nigerii, czyli w pierwszym meczu. No, to nie To jest jeszcze czy... 22-23 osobowej na A to całe To jest bardzo ciekawe, żeby po, po, podać skład, który wystąpił w pierwszym meczu. Dwa miesiące przed meczem. To, tak, to jest już... mistrzostwo świata. Nie dał, no, to, I nie to dał... właśnie jest poziom abstrakcji, który jest mi obcy. Tak. Nie dał czasu nigeryjczykom na reakcję. To trochę jak kiedy Van Diego powołał właśnie na przykład y, skład reprezentacji Angolii. Tak. tak. Na mecz, który będzie za dwa lata. Tak. No, Nie wierzę, kto... Ale waha się między Iguajnem i Tevezem z Kubany. Zagra 4-4 powinien jeszcze tak. ogłosić, że w 60 minucie zrobi zmiany. Ale wynikar... mi Iguajna <śmiech> i prowadzi <śmiech> i, <zamiast śmiech> i <tebeza. śmiech> 4-4-2 zdecydowanie, bo Weron i na środku, Di Maria i. Nie, się, przecież to jest jakiś absurd. Ale, nie, nie, nie, nie, ale widzisz? Nie do końca, nie do końca. Nigari. Ale to jest bardzo dobre. Redaktor, redaktor nowe, nowe, z Malodą, zaraz taktykę opracuje jest, na marszu. Ale, tak, ale ja myślę, że. Ja myślę, że działacze reprezentacji Nigerii robią teraz to samo. To <laughs> układają to. Tak. Myślę, że to... nagrywają podcast. Ja myślę, że niebawem mógłby, mógłby to być wymóg, że dwa miesiące wszyscy trenerzy muszą ogłosić to... już składy na wszystkie mecze grupowe. Ale wyobrażacie sobie, jakie to by było ciekawe? Piłka zamieniłaby się w szachy. A to prawda, zwłaszcza, no. że jeżeli by większość zawodników doznała kontuzję. Ale za... w, w Szachach rzadko Ta. się, się doznaje kontuzji. No do czterech na czterech na na przykład przykład. By, by Albo siedmi na trzech. A ci tylko by tak głowami uszali Ta. A na samym Ale końcu by jeden nie powiedział, ja sama was reszta pamiętaj, że jest dyscyplina zwana ch chessboxingiem i tam gra się tak w szachy, szło, a, mo a można odnieść Mówiliśmy kontuzję. Nie dyscypliny. no, bo mówi, że w szachach nie można odnieść kontuzji. Ale tak. to w jakich to zależy? To też są takie szachy, co Dzień są alkoholowe. Żywych, szachy, można to też można odnieść, kontuzję. można odnieść kontuzję. Wątroby głów. za tym bywają nerwowi szachiści, którzy na przykład zaczynają figurami rzucać w przeciwnika. Ja. na ja. Mnie się zdarzyło. Znaczy, ja nie to nie chyba, że grają w, w polskim kurorcie takimi figurami, co po 60 kilo. Małą figurką trafić kogoś w oko, to jest poważna kontuzja. Tak, można pion być. pionkiem tamtym można o oko przyśniaczyć nieźle. No, lauferm. <grym grym> takim półmetrowym pionkiem. <grym> <grym> Salut. Laufrę można zabić. Nie przejdzie, nie powiem Dobrze, jaka jedna wiadomość? Kolejna wiadomość, to jest ostatnia wiadomość, bo o Eugenie Polańskim to już rozmawialiśmy. już po dnie Worka, troszkę. Tak, więc już jesteśmy na samym dnie, i z samego dna mogę wyskrobać wiadomość, że klub Olimpiakos grecki jest zainteresowany naszym doskonałym bramkarzem Arturem Borucem, jak wiadomo. I wypytywali działacze tego klubu Michała Żewłakowa. Ja powiem, byłoby to wydarzenie na skalę światową, ponieważ tam w tej chwili broni bramkarz Nikopolidis, który to, to pamiętam, jak miałem 6 lat, to on już tam bronił, się dobrze to pamiętam. Tak jak, to jest tak jak zwolnić Zeusa. <laughs> <laughs> Więc gdyby nagle Artur Borut dokonał zwolnienia Zeusa, no to przyszłoby to do historii, nie tylko futbolu myślę. No a byliśmy nawet na meczu, w którym bronił Nikopolidis, razem, prawie wszyscy. Jak Pan grał z Polonią Warszawa. Byliśmy na nim. Siwiejący lekko Nikopolidis, jeszcze wtedy był tak z, lekko przed 40 -tko. A to, <laughs> tak, to, było, tak z to 10, było wiele z 10 lat 10 temu. lat temu. Nie, ale, no tak, 2000, tak, 10 lat temu. No to ja wczoraj oglądając mecz Barcelony, w, oczywiście w telewizji angielskiej, oglądaliśmy i w przerwie w studiu zasiadał niejaki Gary McAllister, który też nie wygląda mnie na człowieka, który jeszcze 9 lat temu zdobywał puchar UEFA. Wyglądał jak no, parę porównań przyszło do głowy, ale żadnego chyba nie powiem w tej chwili. No, no, Gary McAllister się zestarzał. Posunął się trochę. Wszystkich nas to czeka. Ale do że Laty jest podobne trochę teraz. Niektórym bardziej. Niektórych bardziej. <laughs> Niektórych bardziej nie to czeka. I Boku. tym optymistycznie. Tak, ja, Na przykład ja się już w tym roku postarzałem. No, powiem ci, że jak widzę. Franka... A, wy, a wy jeszcze nie. A ja to? zawsze no, byłem. Bo stary. już miał urodziny w tym roku. Hmm. No ale, ale jak siedzą koło siebie na przykład Frank Reichardt, Marko Van Basten i Ruth Hulit, no to nie, starzeją się w zupełnie innym tempie, muszę zauważyć. No, się, jakbyś teraz posadził obok siebie niejakiego Klajwerta, niejakiego Van Listeroja, którzy urodzili się tego samego... w toczkę tego samego dnia, Dokładnie. to różnica też jest poważna, bo Van Listero jeszcze mimo wszystko biega czasami po boisku i wygląda jak piłkarz. Klajwert wygląda jakby go sześć pszczół urządliło w no, ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dość powiedzieć, że Maldini jest starszy od Guardioli, na przykład. Chociaż Guardiola też starzeje się tak całkiem elegancko, ale nie jest stary, halo. Mm. <głosy> no. A Maldini jeszcze całkiem niedawno chyżo sobie hasał po San Siro. Tak to, a starszy jest od Patryka Kleiverta o lat 7? Paolo Maldini? Spokojnie. No masz no, ja tyle to nie. No 41 lat będzie miał w tym roku, Patryk 34 w lipcu. Higieniczny i niehigieniczny tryb życia wiele zmieniają. Dziś jest dwudziesty, już jest drugi? Już jest drugi. To jutro urodziny Johanna kraj. Dwudziestego trzeciego. Brawo. Ale nie, nie, ale nie 23, A, broń boże. boże. Mieszają się te kwietniowe urodziny. 20 Adolf Hitler. <grych> Wszystkie obchodzisz, To tak? są najważniejsze. E, na pierwsze tak. i najważniejsze. Dwudziestego chyba czwartego. Teraz mówię tak z głowy, nie sprawdzam. Lenin. A 23 Hand Raj. Piękna Ja napiękny. myślę, że musimy, Trio. Ja myślę, że musimy skończyć. To, to ten prawdziwy ten, ten tak. jest egzotyczny. Ale, ale wszystkim im żyjącym życzymy wszystkiego najlepszego. <grym> na przykład, przez, czyli na, jednemu. Wszystkim im Szczególnie, że został niedawno honorowym prezesem pewnego klubu. I nie jest to. Ajax. Ajax. A w niewielu innych grach. Jeszcze grał w nordzie i a nie Radom jak Radom. Nie, prawda. Nie jak u Johan Krak nie. Dobrze, więc teraz, <grym> tak, jest, teraz jest ostatnia szansa redaktora Magdziarza na krótki dowcip celny, ale widzę po jego twarzy, że raczej żadnych dowcipów nie będzie dzisiaj. Jak zwykle zresztą. No nie, nie jak zwykle, jak zwykle od pewnego momentu. Kiedy no, no, lat, jeden jeden z moi, jedna z moich opowieści została wyszedzona w podły sposób. A przez kogo? Czy nosisz w sercu zadrę? Tak. <grym> nie <grym> będzie <dowcipu. grym> No nie, jest, życzy, bardzo, jest, bardzo, jest bardzo późna godzina i w ogóle ja nie się już spać Pierwsza 03, żeby no to nie, żeby, żeby nie być gołosłowny. No, dziękujemy za te y, szczere wynurzenia. No, mówimy o 13.03. Tak. Więc żegnają się. Ja pierwszy? Tak, ty pierwszy. Mm -hmm. Redaktorzy na magia <śmiech> <Ja śmiech> <się śmiech> Żegnam, bez <śmiech> dowcipów. Ja się też żegnam. <śmiech> jak i ja. Ja Michał ja ja ja Zawada. Ja Ernest Kawe. Ja I Przemek kontaktu.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 Zepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną I dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatki? Turku konsternet! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem To prawie a elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński A tymczasem ty piłce Serwis tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach Eleganckie mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty A jednak nie będzie... Będzie radość, przepraszam, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?